Klasyk i nowość, hit i gnioty. Wszystko, wszystko, co mroczne, strażne i tajemnicze znajdziesz na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 24 czerwca 2017 roku. Słuchacie właśnie 139 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan. Tak to wcale nie jest biały szum. To prawdziwa audycja. A po tej stronie mikrofonu witają się z Wami ponownie Paweł Matejaskar, Penoktę oraz Szymas. Cześć Pawle. Cześć Szymas, witam wszystkich słuchaczy. Zgodnie z obietnicą chcielibyśmy dzisiaj dla Was omówić serial który jest oparty na Paście. Czym są Pasty, To wszyscy pewnie wiecie, no, chcąc nie chcąc, czy to tak po prostu, czy z ostatniego epizodu nawiedzonego podcastu. I Jest to serial, pewnie też większość z was wie, Channel Zero, sezon pierwszy, który nosi pod tytuł Candle Cove. Tak, Channel Zero, Candle Cove to dzieło... Yy, no nietypowe w sumie, mam wrażenie, bo jest to serial oryginalny stacji sci-fi, Syfy Channel, który został wyemitowany jakoś w. Październiku ubiegłego roku. On ma tylko 6 epizodów, dlatego to też jest nietypowy to jest tylko 6 epizodów całość składa się na zamkniętą historię i ogólnie ten serial ma mieć troszkę taką strukturę jak American Horror Story, chociażby czyli każdy sezon ma być zamkniętą historią opartą na innej opowieści, w tym przypadku na innej Creepy Paście. Ten pierwszy sezon zaczął być wyemitowany bodajże 11 października ubiegłego roku i skończył się jakoś w okolicy Halloween chyba. I teraz drugi będzie prawdopodobnie jesienią tego roku, jeżeli czegoś nie pomyliłem, ale już wiemy, że zostały podpisane umowy i na trzeci, i na czwarty, więc widać, sci-fi jest bardzo zadowolone. Autorem, kreatorem, czyli właściwie ja się zastanawiam, kreator to jest to samo co showrunner, czy to się jakoś rozróżnia na IMDb, bo w sumie wiesz? No, wydaje mi się, że to jest to samo. Okej, okay, no to showrunnerem jest Nick Antoska, to jest facet, który nie jest jakoś super znany, bo był scenarzystą raptem trzech epizodów Hannibala, dwóch odcinków Teen Wolfa oraz Lasu Samobójców tego filmu z ubiegłego roku 2016. Ja go cały czas nie widziałem, dlatego że słyszałem o nim raczej negatywne opinie. Tak, Dosłownie nawet ostatnio jeden znajomy Powiedział mi, że lepiej obejrzeć film Gonciarza niż nas samobójców. <głos> ten pełnomerażowy. <głos> więc już się parę z śmiechem. Mówię, dobra, zrozumiałem aluzję. E, więc e, niby to nie zachęca, nie? ale e, to, co mnie akurat przyciągnęło do serialu, to ciekawe zwiastuny, a właściwie nawet nie do końca były zwiastuny, co... Znaczy, W sumie to, okej, okay, teraz po fakcie wiem, że to były zwiastuny, ale początkowo to wyglądało jak teaserki. Jak te teasery chociażby właśnie z American Horror Story, bo ta kampania promocyjna była bardzo niejednoznaczna. nie, nie wiem Nawet plakaty grafiki przedstawiają dziwne rzeczy, które ciężko z czymkolwiek połączyć. Nie budzą konkretnych asocjacji, po prostu widzicie coś dziwnego, prawdopodobnie strasznego. Te zwiastuny też były dosyć właśnie niejednoznaczne, dziwaczne. Ta informacja, że inspirujemy się creepypastami też była czymś, co było nową na rynku, więc uznałem, że dam mu szansę. A jak to było z tobą? Od czego się zaczęło? Kiedy o nim usłyszałeś? Ja przyznam, że Trafiłem na niego zupełnie przypadkiem. W ogóle nie natknąłem się na żadną kampanię marketingową, no chyba, że, że się natknąłem i tego zupełnie jakoś obok mnie przeleciało. Ja trafiłem na Channel Zero, kiedy do Polski wszedł Showmax, czyli platforma VOD konkurencyjna do Netflixa. Mhm. Jako, że ja jestem po prostu ogromnym fanem tych wszystkich platform, to zapisałem się od razu i zacząłem przeglądać, co tam właściwie mają w ofercie no i tak jakoś po prostu właśnie okładka czy plakat tego serialu od razu mnie zainteresował, tak patrzę jak jakiś dziwny potwór rzuciłem tylko okiem na opis i byłem przekonany że muszę koniecznie to zobaczyć aczkolwiek tam miałem parę rzeczy w kolejce także troszkę to potrwało, ale no, no trafiłem zupełnie przypadkiem i jestem bardzo bardzo zadowolony z tego że, że na niego trafiłem mm -hmm. Przy czym wspomniałeś o opisie i to jest ciekawe, bo ten serial ma opisy, które nie są jakoś super interesujące. Opis filmu Weba na przykład to jest psycholog pediatra postanawia wrócić do rodzinnego miasteczka, gdy nabiera przekonania o powiązanych między starym programem dla dzieci a serią Zaginięć Nieletnich, czyli jakiś tam program i zaginięcia, w sensie tu jest tak mało detali, że w sumie trudno mieć jakieś zdania, jak się to przeczyta, a też w wielu miejscach yy, anglojęzyczne opisy ograniczają się do tego, że sezon jest oparty na creepypaście Kendall Cove, No to też tak, aha, spoko. I ja mm -hmm. celowo... Ale to jest właśnie to, co mnie za zachęciło. Ale właśnie to jest ciekawe, bo ciebie to zachęciło, ja tak sobie pomyślałem, boże, jaki w inny opis, ale specjalnie nie szukałem <laughs> niczego więcej, stwierdziłem, że to ma 6 odcinków, tak ten pierwszy sezon, po tam, nie wiem, 40 kilka minut. Mówię, no to co, zobaczę po prostu. Jak mnie wciągnie, to obejrzę że... I, i tyle, nie? Jak nie, no to odpuszczę sobie. I się opłaciło, a taki Mando, któremu właśnie powiedziałem, że to oglądam, że są motywy piratów tam, a on ostatnio z przecież bardzo w kwestiach pirackich siedzi, powiedział, że dobra, to obejrzy, przy czym on pierwsze co zrobił, to zaczął czytać wszystko kędylką, co się dało w sieci i stwierdził, że nie no, bez sensu, bo tam doczytał szczegółowo o co chodzi, zobaczył tam materiały, no i że właśnie dla niego to nawet nie jest creepypasta, znaczy, że ta creepypasta to nie ma niczego wspólnego z żadną legendą miejską, w sensie nawet z tą formułą legendy miejskiej, no bo właśnie ma to wideo jakieś tam w sieci też dostępne i że jak to oglądał, to widzi, że to jest pizna wodę i w ogóle, że go to zniechęciło wręcz. Właśnie, że Mando jeszcze zrozumiał, iż każdy epizod będzie jedną zamkniętą historią. sobie sobiejrzał pierwszy epizod i stwierdził, że w ogóle już nic nie rozumie. I śmiesznie wyszło, bo się totalnie naciął. Ale właśnie, bo jest ta kipipasta, i my w ogóle nie będziemy spoilować za dużo, bo myślę, że łatwo można, może nie tyle zepsuć seans, bo to, to nie jest tak, że się go psuje, ale odebrać sporo zabawy, jeżeli się zdradzi za wiele. Więc powiedzmy tylko, że rzeczywiście serial opiera się na kipipaste, która znowu opiera się w dużej mierze na takim wycinku szczatu gdzieś tam na jakimś forum bodajże i tam bodajże trójka użytkowników rozmawia ze sobą na temat serialu, który oglądali w dzieciństwie, serialu o piratach no i tam kojarzą, że no był dziwny, że tam był jeden jakiś straszny odcinek, gdzie wszyscy krzyczeli, no w ogóle jakaś taka dziwna rzecz leciało w telewizji, wszyscy to oglądaliśmy i ten wątek na forum kończy się wypowiedzią jednego z użytkowników o nicku Mike Painter 65 I kończy się właśnie taką wypowiedzią. Odwiedziłem dzisiaj moją mamę w domu starsów. Zapytałem się jej, czy pamięta Kendall Cove, ten program dla dzieci, który oglądałem na początku lat 70., kiedy miałem około 8 lub 9 lat. Powiedziała, że jest zdziwiona, że to pamiętam. Zapytałem, dlaczego? Powiedziała... Cytuję, zawsze uważałam, że to dziwne, gdy mówiłeś, idę obejrzeć Candle Cove, mamo, po czym włączałeś telewizor na nienastrojonym programie i oglądałeś Biały Szum przez 30 minut. Miałeś wielką wyobraźnię, wymyślając swój serial o piratach. No i wiecie, ło, nie było serialu, o którym rozmawiali tam przez jakiś czas na tym forum, a wszyscy go niby oglądali, a tutaj niby oglądali Biały Szum. No i właśnie to jest taki typowy element, nie, że... To może, to jest prawdopodobne, nie? No bo co? No, oglądali serial. Dlaczego nie? To nie jest nic nadprzyrodzonego, dziwacznego, absurdalnego. Serial, przez który tam mieli koszmary, tam czuli się jakoś niekomfortowo, no ale z drugiej strony dzieciaki ciągną też o takich rzeczy dziwnych, strasznych, pozornie, wiem, muminki, tak? Nikt nie nienawidził buki, wszyscy oglądali. I na koniec mamy ten punkt wyjścia, który po prostu stawia to wszystko w trochę innym świetle. I serial traktuję to jako punkt wyjścia i właśnie gdybym ja przeczytał tę creepypastę, też bym sobie powiedział, że w sumie to nie widzę wielkiego potencjału dla historii, a ty widzisz w niej? Czytałeś ją w ogóle? Czytałeś ten wpis cały? Tak, paste znam, znaczy ja przyznam, że przed obejrzeniem se serialu nie kojarzyłem jej, chociaż kiedyś wcześniej chyba ją czytałem, ale jakoś wypadła mi z głowy. No to ja tak samo. Czyli to w ogóle ciekawe, że ciekawe, że jak właśnie tak z żoną się zastanawialiśmy, co będziemy oglądać, tak właśnie jej mówię, że o, może ten Channel Zero, że to jest na podstawie tam jakiejś pasty, bo mnie w ogóle jarało to, że pasty samej. I, jej... I mówię, że ten Kendylkow, a ona o, Kendelkoff, super, to oglądamy. Ja w ogóle tak na nią patrzę, Czy, czemu ona to zna, ja nie znam. <głos> <głos> no. <głos> No, ale przeczytałem ją sobie i później, i teraz znowu sobie odświeżyłem. I znaczy moim zdaniem, w ogóle to jest do, do świetna creepypasta. Jedna z lepszych, na jakie się natknąłem. I ona w ogóle, nawet literacko, jest bardzo fajna. Nie? Że, że jest te, te wszystkie dialogi między ludźmi one naprawdę budują fajne napięcie, są bardzo, bardzo fajnie po prostu napisane. I to już w poprzednim podcastie to sygnalizowałem, nie mówiłem konkretnie. Ta creepypasta to jedna z takich, które mają jakiegoś konkretnego autora. Tak przynajmniej podpowiada mi Wikipedia czy Google. Mm -hmm. Jest to niejaki Chris, Chris Straub, który wydał ją właśnie w, również w zbiorku, który nazywa się Kendall Cove and Other Stories, jeśli dobrze pamiętam. On też chyba robi jakieś komiksy, jakieś grafiki. Animacje i chyba robi też. Robi podcasty. Tak, animacje, ale gdzieś tam widziałem informację, że jest podcasterem również. O, to akurat tego także, nie wiedziałem. A, widzisz. Trzeba tak będzie czytać. doczytać. Podcasty widać. Trzeba posłuchać. Też nie do końca wiedziałem, jak, znaczy byłem ciekaw, jak zostanie to ugryzione w ogóle w historii i nawet w trakcie oglądania serialu, już jakby znając, czy po odświeżeniu jej sobie, nadal byłem po prostu ciekaw, co w ogóle uda mi się z tego wyciągnąć, bo to jest jednak bardzo zamknięta w jakiś sposób historia tej creepypasty, prawda? To jest po prostu opis programu. Tak i na tym polega problem, bo sama pasta jest w porządku, bo na koniec wraca świat do góry nogami No i mamy się zastanawiać, tak, czy doszło do jakiejś zbiorowej halucynacji, czy dzieci widziały coś więcej, no bo wiadomo, wszyscy fani horroru doskonale o tym wiedzą, że dzieci są bardziej podatne na różne bodźce, na zaświat, etc. Czy może to był jakiś przekaz podprogowy, czy doszło do jeszcze czegoś tam innego dziwacznego. Mamy się nad tym zastanawiać, ale gdy myślę o przełożeniu tego na ekran, to... Znaczy okej, okay, no teraz to widzę, no bo zobaczyłem po prostu ten serial, ale tak czysto teoretycznie to nie widzę tego właśnie. Wydaje mi się, że to jest bardzo trudne i aż fascynujące jest to, że akurat ta pasta stała się materiałem na ten pierwszy sezon i teraz już tylko powiedzmy twoim zdaniem się udało, czy nie? Przenieść ją jako serial do innego medium? co Tak naprawdę nie mam jakiegoś takiego jednoznacznego, jednoznacznej opinii na ten temat. Ja, ja powiem tak, nie jestem jakoś cudownie zadowolony. Znaczy nie uważam, żeby to był jakiś jeden z najlepszych seriali i w ogóle nie jest to coś, co by mnie zachwyciło, ale jednocześnie jestem bardzo zadowolony, że go zobaczyłem. To jest no, historia, która nie jest idealna, ma moim zdaniem dużo błędów, jest momentami mega męcząca, ale jednocześnie no, dla mnie była bardzo satysfakcjonująca i ja po prostu czekam już teraz na ten drugi sezon. Mhm. Jest, jest, jest po prostu jest, jest czymś takim tro, trochę innym. Znaczy, nie ma tu jakichś zombie, czy, czy jakichś tradycyjnych duchów, tylko faktycznie nawet jeśli, jeśli nie, nie przełożono tej creepypasty na język filmu w jakiś idealny sposób, to mimo wszystko jest, jest to coś fajnego, coś świeżego. Tak. Bo się mówi, że to nie jest y, nic super. No rzeczywiście, rewolucji tutaj nie ma, ale to jest porządnie zrealizowane. Jako, takie, jako, jako serial gatunkowy to zostało zrobione naprawdę sensownie, solidnie i ja to odebrałem wręcz bardzo pozytywnie, bo ja się nastawiłem na totalny krab. No bo tak sobie myślę, ok, pasta, która no jest spoko, ale nie widzę jakby to przełożyć za bardzo na serial, ale nawet jeszcze nie do końca sobie zdając tego, że ja tak sobie pomyślałem, dobra, z tych trailerów to ja w sumie nie wiem o czym to będzie, po tym opisie no to właśnie tak też nic nie mówi. Aktorzy tutaj, no tam część jest skądś tam kojarzona, ale to nie są jakieś super znane twarze, jakieś jacyś geniusze aktorstwa. Mamy tego twórcę, który też, no nie dodaje na starcie plus 10 do oglądalności. I ogólnie sci-fi, syfy. Myślę sobie, no to pewnie będzie taki średniak, ale spoko łyknę, a ostatecznie. Ja się bawiłem bardzo dobrze w gruncie rzeczy i nawet mam kilka takich elementów, które chciałbym jakoś tam pochwalić, ale to za chwilę, bo teraz już przejdźmy konkretnie do serialu, więc. Znaczy, czekaj, tylko chciałem, chciałem jeszcze, jeszcze dodać, bo jeśli ja mówię coś o średniaku, i ja bym po prostu rozróżnił też dwa różne typy średniaków. Nie wiem, czy oglądasz na przykład taki serial jak The Returned: nie. czy jesteś tam. Po, po, po, nie wiem, powrót po, ci, którzy powrócili powiedzmy, to jest na Netflixie. To jest też jakiś serial, o tym, że no jacyś ludzie tam wrócili z zagrobu i jest to bodajże remake jakiegoś francuskiego filmu. I on jest tak boleśnie przeciętny, że tam powiesz po prostu po drugim odcinku i aż bolała mnie myśl o oglądaniu kolejnego. Tam było wszystko tak mega, takie wiesz, poprawne, dobrze zrobione, ale po prostu miałem wrażenie, że nikt, nikomu w ogóle nie zależy na, na ciągnięciu tego dalej. Mm -hmm. A tutaj ja mówię, że ten serial jakiś nie był idealny, ale tutaj yy, znowu właśnie dużo rzeczy szwankowało. Moim zdaniem dużo rzeczy nie było popraw znaczy takich całkiem poprawnych, ale jednocześnie to ma jakiegoś takiego kopa. To jest coś, coś, co mimo wszystko, do, do, do, wiesz, jak z kiepską książką, która ma dobry pomysł. Y Przecież też tą kiepską bym nie przesadzał. Nie, nie jasne. Nie to, to Nie jest, nowykaś, do końca, ne, końca, ne, nie jest tak. negatywna opinia. Y -hy. Y -hy. Może bez jakiejś super redakcji, ale jednak, którą da się czytać bez zgrzytania zębami, tak. Y no teraz po prostu poziom seriali często jest tak gigantycznie wysoki, że wiadomo, wymagania też bardzo rosną. Tak. To jest sci-fi, ale to jest bardzo dobre sci-fi. acz znaczy, w sensie syfy. <grym> sci-fi. <grym> tak, więc tutaj w tym serialu ta osoba z forum, czyli Mike Painter to właśnie psycholog dziecięcy, który po latach powraca do rodzinnej miejscowości, w której, gdy był młody, doszło do niepokojących wydarzeń. My na początku serialu do końca nie wiemy o co chodzi. Sugerowane jest nam, że zaginęła grupa dzieci z miasteczka do którego trafiamy. I w tym samym czasie też był emitowany ten tytułowy serial Kendall Cove. Serial, który kojarzą wszyscy aktualnie dorośli. To są osoby w wieku około 30 lat bodajże i też przed tymi tam, nie wiem, 20 ilomaś laty chyba doszło do tego zaginięcia. I tak spontanicznie poruszają ten temat i mówią, że no tak, był taki w sumie spoko o piratach, ale w sumie taki trochę straszny. Tak nie do końca rozumieliśmy, o co chodziło w tym serialu. Tak czuć, że coś tutaj nie było w porządku i okazuje się też, że dziecko jednej z tych osób dorosłych współcześnie stwierdza, że też oglądało ten serial. Dosłownie przed chwilą, w momencie, gdy Mike przybył do miasteczka. I w tym czasie oczywiście zaczynają się dziać też różne niepokojące rzeczy, co konkretnie tego na razie nie zdradzimy. I już ten pierwszy epizod jest taki chaotyczny troszkę. Tutaj Oniria miesza się z rzeczywistością. Mamy sceny, które są wspomnieniami z przeszłości, które pokazują nam tych bohaterów przed dwudziestu kilku lat, bohaterów, którzy są jeszcze dziećmi i wchodzą ze sobą w jakieś tam relacje, przeżywają jakieś przygody. Mamy tych bohaterów dorosłych, ale mamy też sceny typowo snu i sceny ze snów, które są koszmarami, jeżeli można to tak ująć, z jakichś takich psychotycznych wizji, w których pojawiają się też postacie jakoś tam asocjowane przez nas z samym tym serialem. I to wszystko się bardzo miesza, zwłaszcza na początku y, czujemy chaos w pierwszym epizodzie dość mocno. Od drugiego epizodu już w miarę rozróżniamy te plany, tak, bo wiemy, że okej, okay, to jest przeszłość, retrospekcja to jest współczesność. Przy czym nadal te sceny bardziej oniryczne, te różne wizje, przewidzenia, etc., sny są tak wprowadzane, że o tym, że to była właśnie wizja wiemy dopiero po fakcie. I w związku z tym te sceny są przerażające, które oglądamy po raz pierwszy. W serialu też pojawiają się różne dziwne stworzenia, ale nie wyjaśnimy jeszcze jakie. I ja już teraz powiem, że taka jedna istota, która się tam przywija dość często, to jest tak creepy, ale to, to jest jeden z moich faworytów z ostatnich lat, z takich strasznych istot z horrorów, bo to naprawdę robi niesamowite wrażenie. I nawet jeżeli ostatecznie może serial nawet nie wykorzystuje w pełni potencjału tego czegoś, to za sam pomysł, zwłaszcza tego nie ma w kripi paście chyba. Nie, nie ma, nie? Mm, nie ma, nie ma. No właśnie, to, to dla mnie po prostu wielki, wielki plus. No i właśnie, no ja obserwujemy przygody Majka i jego znajomych sprzed lat oraz tych ich nowych dzieci i tego miasteczka, które znowu staje w obliczu zagrożenia w obliczu nadchodzącej tragedii, którą zwiastują wszystkie znaki na niebie i ziemi. No i nie możemy więcej powiedzieć, bo to noc ma tylko sześć odcinków i już od drugiego wiemy trochę więcej, w trzecim już w miarę wiemy do czego to zmierza, nie wiemy tylko kto za czym stoi, czy też co za czym stoi, a potem już mamy powoli rozwiązywane różne wątki, więc na razie zostawiamy w tym miejscu. No i powiedz mi, jak Ci się to podobało? Czy kupiło Ci od pierwszego epizodu, czy nie? Czy właśnie czułeś się zagubiony przez ten chaos, czy może jednak kupiło cię to całkowicie i byłeś zafascynowany? W... To, co jakby sprawiło, że oglądałem dalej po pierwszym odcinku, przede wszystkim to była reżyseria i sam sposób, wiesz, same zdjęcia, montaż muzyki w połączeniu, znaczy muzyki tam, nie ma zbyt wiele muzyki, ale jakichś dźwięków w połączeniu z obrazem i ja bym to wszystko określił jak, jako takiego beklasowego klasowego Lincha bo znaczy, i ta B-klasowość szczególnie w pierwszym odcinku dla mnie była taka zupełnie celowa po prostu tam właśnie jest wszystko takie nieprzyjemne, ma się wrażenie że, że wręcz takie trochę niedorobione nie? postacie są takie bardzo bez życia jakieś niemrawe Często jakieś długie sceny pokazujące ludzi, którzy właśnie nie pokazują zbyt wiele mimiki, czy, czy mają jakąś taką bardzo słabą mimikę. Mówią powoli, mówią bardzo pomnorym głosem i miesza się to jeszcze z jakimiś takimi bardzo dziwnymi i bardzo dobrze zmontowanymi onirycznymi scenami, gdzie nagle właśnie gdzieś na skraju, nie wiem, lasu widzimy coś dziwnego i do tego jest podłożony jakiś taki dziwny, buczący dźwięk, jakiś taki dron i mhm. to naprawdę momentami robiło na mnie niesłychanie pozytywne wrażenie. I może później, jak historia zaczynała się rozkręcać, to jakby, no, no wiadomo, coraz więcej rzeczy było odkrywanych przed widzem, no i byłem może ciut mniej później zadowolony pod pewnymi względami, no bo ja bardzo lubię właśnie na taki moment wejścia, gdzie jeszcze nic nie wiem, a wszystko robi wrażenie, kiedy historia zaczyna się wyjaśniać, to jakby trochę to traci na mocy, niemniej jakby no i tak kupuje całość. Mm -hmm. Mówisz o tej beklasowości. Rzeczywiście jest coś takiego, przy czym to też nie jest taka typowa beklasowość, którą kojarzymy z sci-fi, Bo to nie jest taka jazda bez trzymanki czy taki kicz. Tylko po prostu, gdy mówisz o tych ludziach bez wyrazu, bez emocji, to, to nie jest też, nie wiem, na przykład Steven Seagal, który mówił wszystko z jedną miną. Tylko raczej mnie się to na przykład skojarzyło trochę ze skandynawskimi filmami, czy chociażby, nie wiem, z pozwól mi wejść w sensie, z tym takim klimatem tego wątku obyczajowego nie? w różnych kryminałach, horrorach mhm. yy, z tamtego rejonu. To znaczy, no wszyscy są tacy właśnie trochę zmęczeni życiem, czy coś. Zresztą to też w sumie nie do końca, bo mam na przykład postać pani zastępcy szeryfa, potem szeryfa, która w sumie jest troszkę bardziej, właśnie widać, że jest młoda, bardziej żywiołowa, etc. Ale też no, to zależy od sytuacji. Nie? Ja mam wrażenie, że po prostu my ich wszystkich Ale poznajemy wiesz, na początku. Tylko ona. Tylko ona jest żywiołowa w tym serialu. No, tak, ale zobacz, umówmy się, mówimy o miasteczku, w którym właśnie doszło do przed laty i jakoś sobie stara z tym radzić, ale wszyscy to pamiętają i przyjeżdża do nich facet, który też jest stricte powiązany z tamtymi wydarzeniami i on to niejako budzi w nich. nie? Te wspomnienia wracają, porusza temat tego mhm. serialu, który leciał w czasie, gdy doszło właśnie do tych zaginięć. To też w sumie jest logiczne, że oni, nie wiem, No nie bawią się doskonale, gdy siedzą razem z nim w czasie kolacji, zwłaszcza, że tam dochodzi do pewnego spięcia też potem i do takiej trochę niby dziwnej sytuacji, ale też nawet gdy mamy tutaj ciutkę dziwne zachowania, to po pierwsze wiemy, że ci ludzie są trochę spaczeni, bo w dzieciństwie spotkało ich coś nieprzyjemnego, a dodatkowo jeszcze nasz główny bohater, co zostało moim zdaniem całkiem nieźle wykorzystane, jest trochę takim niewiarygodnym bohaterem, gdy o czymś opowiada. Gdy jak gdyby stara się spełniać rolę narratora, to jest niewiarygodne. Nie? Bo wiemy też, że miał jakiś epizod w szpitalu psychiatrycznym. Wiemy, że właśnie opuścił to miasteczko. Nie mamy pojęcia, po co powrócił. No i wiecie, w takim wypadku skojarzenia są oczywiste. nie? Wątki zresztą streszerów chociażby. Tak? Ktoś za młodu był świadkiem morders, no i teraz powraca. I nie wiemy, czy to morderca sprzed lat chce go dopaść, czy to on teraz będzie zabijał, czy może on znał mordercę przed laty i dlatego przeżył. Te wszystkie takie typowe schematy przychodzą wam do głowy i nie wiem jak tobie, ale tutaj ja też o tym myślałem. tak? Kim jest Mike w tej historii? tak? Czy jest dobry, czy jest zły, czy jest powiązany, czy jest niepowiązany? Mhm. Czy to ktoś coś za nim przyszło? Czy to on coś przy, yy, obudził, czy co? Wiadomo, tych schematów w gruncie rzeczy jest kilka, kilkanaście na, może nawet, ale je wszystkie człowiek odruchowo odtwarza w głowie i szuka punktu zaczepienia. A się okazuje ostatecznie, że no okej, okay, to jest jakoś tam w konwencji ta cała opowieść, ale jednak to nie jest coś bardzo schematycznego. To nie jest coś, co przyszło mi do głowy. To ostateczne rozwiązanie, te powiązania wszystkich bohaterów ze sobą i tak dalej. Więc jest tutaj dużo świeżości, oryginalności. Niekoniecznie wszystko kupuję na 100% i mówię, że wow, ale podoba mi się to, że jednak nie zagrano tak stricte na tych schematach, tylko jednak Twórcy poszli o krok dalej. Do tego mhm. właśnie mamy jakby niewiarygodnego narratora, czy niewiarygodną postać mocno związaną z narracją. Tę onirię, tę psychozę, mieszaną rzeczywistością, tę retrospekcję. I tak jak powiedziałeś, im więcej wiemy, tym to napięcie jest troszkę słabsze, ale z drugiej strony były wątki, które mnie trzymały w napięciu do samego końca. Mhm. Pytania, które sobie zadawałem o rolę niektórych postaci, jak na przykład nauczycielka. Ja do samego końca byłem ciekawy, czy oni to rozwiążą, czy oni to wyjaśnią. Mniej się zapytywałem cały czas, kurcza, co ona ma z tym wspólnego, Tak, co ona tutaj robi, dlaczego robi to, co robi i tak dalej. Więc z jednej strony tak jak typowo w horrorze, im więcej wiesz, tak? tym mniej się lękasz, im obcy jest ci bardziej znany, tym mniej jest obcy, więc mniej jest właśnie lękotwórczy. Ale jednak yy, do końca czułem emocje. Mhm. No, jeśli chodzi o głównego bohatera i zresztą, no, już wcześniej o tym też troszkę mówiłem, on tak samo jak cała prawie reszta postaci jest w ogóle moim zdaniem bardzo, nie że niesympatyczna, ale taka asym, asympatyczna. nie? Tutaj, a społeczna nie wiem, zupełnie trochę. Ja nie? jakoś tak nie czułem, a społeczna tak, zupełnie jakby nie czujesz jakiegoś przywiązania do niego i nie, nie wiem, żeby mu kibicować. Tylko cały czas faktycznie postrzega się go jako jed, jako osobę, która faktycznie potencjalnie może być nie wiem niebezpieczna i może robić coś zupełnie innego niż nam się wydaje. Wydaje mi znaczy z mojej perspektywy, bo ja wszystkie seriale oglądam zazwyczaj przy obiedzie. Tak jakoś mam, że codziennie po prostu oglądam sobie odcinek i od, oglądanie każdego kolejnego odcinka yy, Kendall Cove dla mnie było... Znaczy musiałem się do tego troszkę zmuszać. Bo z jednej strony chciałem wiedzieć, co będzie dalej w historii, a z drugiej właśnie ten montaż, te postacie i to wszystko sprawiało, że no po prostu nie chciałem sobie psuć obiadu tak ponurą historią. Ja tego nie mówię, jak, ja tego nie mówię jako zarzut, nie, bo to ja to doceniam w ogóle. Uważam, że to, to jest bardzo dobry zabieg, że, że nie poszli znowu na taką łatwiznę, że, że no, żeby wszystko jakby robić pod widza. Nie? To jest po prostu serial, który troszkę macie też zmęczyć, macie tak przeczołgać, masz się, yy, no nie, zacisnąć zęby i oglądać tego bohatera, którego nie lubisz i któremu nie ufasz, i te wszystkie takie długie, męczące kadry. To moim zdaniem takie rzeczy są super i tutaj naprawdę fajnie to wyszło od samego początku do samego końca. Tak, i to poczucie niepewności. Chociażby przez te sceny tych właśnie wizji, czy jakby to inaczej określić, bo ich jest tutaj dużo, nie? W gruncie rzeczy. Jakby tak wszystkie wyciąć, to myślę, mhm. że znaczy okej, okay, może też tak mi się wydaje, no bo one właśnie męczą, bo wzbudzają ten lęk, to ten niepokój w tobie i są takie dziwaczne, naprawdę Niesympatyczne, ale mam wrażenie, że ich było bardzo dużo. Ale fajne było to, że to wszystko jednak było zaimplementowane świadomie. I to aktorstwo też, bo można by powiedzieć, że może było trochę drętwo, tak? ale z drugiej strony to ci bohaterowie byli tak chyba celowo napisani. Nie? Bo to nie jest tak, że widzisz postać, tak, która tak, jest, nie tak, wiem, y mhm. bohaterem, tak, w ogóle idolem, jakąś tam super sympatyczną jednostką, ale wypada drętwo na ekranie. Nie, to są ludzie, którzy są właśnie zmęczeni życiem, tak jak matka na przykład bohatera, która straciła jak gdyby, nieważne jak czy dosłownie, czy nie, dwóch synów i teraz właśnie spotyka się z tym Majkiem w tym swoim rodzonym po latach, no to to nie jest komfortowa sytuacja i to czuć. I naprawdę widać po niej, że to jest kobieta zmęczona życiem, która jakoś tam sobie teraz radzi, ale znowu w tej nowej sytuacji tak nie do końca wie co zrobić i ten Majk, który wraca do tego swojego domu po długiej przerwie, no to też tak widać, że no, no, no bo niby tak wracasz do domu, nie? Wspomnienia z dzieciństwa, ale jego wspomnienia z dzieciństwa no, nie są szczególnie przyjemne, więc w sumie to nie dziwota, że też chodzi po tym domu z miną jakby yy, zjadł coś nieświeżego. No, to, wszystko, mhm. to wszystko składa się w jakąś sensowną całość i tak samo ten chaos początkowy. Mhm. Znaczy mnie to nie przeszkadzało, tak sobie pomyślałem, kurczę, ktoś może się na to wkurzyć po pierwszym epizodzie, ale już w drugim epizodzie bardzo dużo takich kart, które mogłyby irytować zostaje odsłoniętych a do tego zostają dołożone nowe po prostu zagadki i to jest wszystko też tak jakoś stopniowo odsłaniane aż do samego końca i zresztą co jest ciekawe, bo te wizje, tak jak powiedziałem, nie są sygnalizowane i w związku z czym bardzo często mamy tak, że my się czegoś spodziewamy, jakieś rozwinięcia jakiegoś wątku, widzimy scenę, która wydaje się być tym rozwinięciem, a po chwili się okazuje, że to była kolejna wizja i dopiero potem mamy ten wątek. Nawet w absolutnym finale, co mnie akurat bardzo zdziwiło, mamy jak gdyby podwójne zakończenie, z którego pierwsze jest wizją. I to też było takie, wow, już widzę to zakończenie i tak myślę, no, na ostatni epizod sezonu, a po chwili puf, to jednak była znowu wizja i dopiero widzę właściwe zakończenie. To też ciekawa mhm. rzecz. Tak, no mam wrażenie, że jest bardzo dużo właśnie nawet elementów, które, znaczy to jest tak taki, znowu ten taki punkt, gdzie można mieć bardzo dużo wątpliwości można bronić, może, można to doceniać, że bardzo dużo rzeczy być może było, no nie chcę tutaj używać słowa, że źle zrobionych, ale jakoś tak właśnie obskurnie, czy czasem jakieś wątki wręcz się wydają urywać, i to może być w sposób bardzo celowy, po to, żeby też wzbudzić u widza jakieś określone uczucia. Mhm. I no wiadomo, gdyby to był serial, który byłby długi, który miałby, nie wiem, te nawet 12 odcinków, to już mogłoby zacząć męczyć, ale przy tej długości sześciu, no dla mnie, dla mnie to, to działało całkiem fajnie. Dobra, czyli tak, aktorstwo ja myślę, że bym ocenił w miarę dobrze, znaczy to się może nie podobać, ale widać, że to wszystko jest świadome. Mamy muzykę, właśnie to udźwiękowienie, które właśnie też jest dziwaczne i tak na logikę się nie powinno podobać chyba, ale tutaj wszystko pasuje. Obraz, yy, obraz myślę, że jest bardzo spoko. Też momentami rzeczywiście męczy, w ogóle sama paleta barw jest też dziwaczna, to. Mhm. Yy nie tak, wypasuje, takie, nie I, i ta do retrospekcji i ta do tych rzeczy takich wizyjnych, onierycznych i ta taka zwyczajna ale to wszystko też jest takie nieprzyjemne w gruncie rzeczy nie? nawet jak są rzeczy takie w miarę pozytywne te momenty rozluźnienia, to one są przedstawione w takich jednak barwach i w takich kadrach że cały czas czujesz ten niepokój co mi się ostatecznie bardzo podobało i fabularnie już tak przechodząc do oceny globalnej mnie też ten serial kupił. Do finału mam kilka zastrzeżeń, ale to, co mi się super podobało, to fakt, że nie było tutaj zachowań stricte nielogicznych. Były momenty, gdzie bohaterowie mogli postąpić lepiej, mogliby zadziałać w jakiś sposób i być może zapobiec jakiejś tragedii, ale nie było momentów takich stricte głupich w stylu, nie wiem, właśnie nawet jak się rozdzielali, to to było jakoś wytłumaczone zawsze, nie? Miałem wrażenie, że twórcy starają się to kontrolować, żeby nie zrobić kolejnego właśnie schematycznego filmu, gdzie chowamy się w krypcie, rozdzielamy się, by pokryć większy teren i tak dalej. Znaczy wiesz co, jak miałbym zrobić taką ocenę właśnie wszystkiego, taką powiedzmy podsumowującą, to bym powiedział, że tak, sztywne aktorstwo, męczące kadry, długie sceny, Chaotyczna fabuła. Serdecznie polecam. Warto zobaczyć. <głos> Dokładnie. To teraz jeszcze tylko rozbimy <głos> dwa wątki, które myślę, że są istotne. Przed strefą spoilerową. Po pierwsze, elementy grozy. Czy uważasz, że ten serial się sprawdza jako horror? Co cię przestraszyło? Na... Czy cię w ogóle coś przestraszyło? Na ile? Wiadomo, bez jakichś detali. Tak mów trochę naokoło na razie. I druga rzecz, dzieci. Bo ten serial to w dużej mierze tekst kultury o dzieciach, nie? I tych dzieci mamy sporo tutaj też i te dzieci też pełnią dość konkretną rolę. Czy podobało ci się to też, jak właśnie dzieci zagrały, powiedzmy? Te bezimienne dzieci, nie? No bo w sumie nawet pewnie mhm. większość z nich to tam ma dwie rulki na koncie albo jedną tylko. Mhm. Jeśli chodzi o dzieci to Właśnie to jest jeden z takich wątków, które tak naprawdę nie do końca wiem po co były. On był dosyć właśnie taki creepy, był, był bardzo nieprzyjemny, bardzo niepokojący, ale tak naprawdę mam wrażenie, że serial by się bez niego obył. Niemniej, no dlaczego nie? Jeśli chodzi o sam jakby już ogólnie potencjał grozy w tym serialu, nie no ja uważam, że był bardzo duży. Było tam właśnie bardzo dużo jakichś niedopowiedzeń. Znaczy, w ogóle takim dla mnie najlepszym elementem, jeśli chodzi o grozę, to były te wszystkie sceny oniryczne. One co prawda w pewnym momencie były już może tego przesyt, ale generalnie i sama ich wizualna jakby forma, czyli te wszystkie dziwne istoty, które tam mogliśmy spotkać, czy nawet jakby tak objąć całość serialu już w jakimś takim dużym skrócie, to jest to bardzo mroczne, bardzo niepokojące i też da się to kupić. Moim zdaniem on już czasem w detalach więcej tracił, ale jako całość jest to naprawdę mroczna i dobrze napisana historia. No i w zasadzie tyle. Mm -hmm. Co do wątku dzieci, to ja już go trochę próbowałem interpretować, nie? jakoś tam sobie to układać w głowie i jakoś tam mi to Częściowo gra, ale to może jeszcze wrócimy do tego. A od strony aktorstwa, bo te dzieci są creepy, nie? Ale są tak. No niby nie robią niczego super dziwnego, w sensie twórcy, nie, nie każą tym dzieciom robić niczego super dziwnego, nie malują w jak, żaden sposób coś takiego, ale te dzieciaki no są. No to właśnie też męczą, wzbudzają negatywne emocje, jak się je widzi w dowolnej scenie praktycznie. Mm -hmm. Od momentu, gdy już wiesz, że coś nie gra. Z częścią dzieci, to jak widzisz jakiekolwiek dziecko, to patrzysz z niesmakiem na ekran. Po prostu i tak mówisz, weź, tak. wyjdź w ogóle, tak, niech je ktoś ubije, coś. Ja to miałem mm -hmm. po prostu. A w drugiej połowie serialów, tylko ostatni episode, to już totalnie po prostu, jak ktoś cokolwiek robił z dziećmi, mm -hmm. to ja już mówię, boże nie, weźcie, weźcie je ode mnie i od niego. Znaczy, wiesz, była tam, była tam taka jedna scena, już też bez może wchodzenia w detale, ale gdzieś już tak pod koniec serialu, gdzie dzieci coś robiły, i jedna ze starszych postaci weszła i jakby im to przerwała i było właśnie wręcz, one chyba w ogóle wtedy nic nie mówiły, ale było widać w samym ich spojrzeniu, że to tak po prostu taką wielką niechęć dla tej osoby, że w ogóle ktoś przyszedł i, i, i w ogóle wiesz, no, po co tutaj przyszedł, dlaczego nam przeszkadza, tak. a, no, a później dopiero się okazało, w czym tak naprawdę przeszkadza i to jeszcze no, na kilku poziomach było to takie nieprzyjemne. Mhm, właśnie samo to, ja nie wiem jak to opisać, bo one grają taką apatię, ale czy coś, właśnie się nie odzywają, tak mm -hmm. patrzą tempo, więc chodzi o to, że to nie jest jakiś wielki zabieg aktorski, tak? Po prostu dziecko patrzy, jakby miało focha, ale na ekranie to sprawia mocne wrażenie. A się wywołuje ten dyskomfort u widza, więc propsuję, a co do horroru, nie byłem zaskoczony, bo to nie jest serial, który tak z tych te się z tym, co asocjujemy z horrorem, ale dużo rzeczy działa. Sam ten motyw animacji, nie? Tego, tej bajki z dzieciństwa, mhm. to na ilu on płaszczyznach jest wykorzystany, jeżeli chodzi też o konwencję grozy, nie? W, w, w jaki sposób na przykład poznajemy bohaterów tego serialu, tak? W jak różnych w ogóle momentach i w, mm, Wiesz, o co mi chodzi. Nie, nie mm, mogę tego mm. teraz wysłowić. To jest świetna rzecz. Do tego te niektóre stworzenia, które zostały wykreowane na potrzeby tego świata przedstawionego. Wow. Naprawdę <grypy> creepy rzecz. Jedyne, co moim zdaniem z jakiegoś... Znaczy nie wiem, dlaczego właśnie, ale troszkę nie wybrzmiało, to w finale mamy takie naprawdę creepy lokacje. I o ile pierwsza faza wizyty tam dla mnie jest po prostu przerażająca, tak już druga, chociaż teoretycznie też powinna być taka, już tak trochę nie czuję tego klimatu, ale no, no trudno tak po prostu Coś tam siadło w pewnym momencie, ale widzę potencjał, tak? Widzę, że twórcy opanowali już na chwyty, by dotrzeć do odbiorcy. I jak czytałem wypowiedzi w sieci, to dziwo trafiałem na całą masę pozytywnych komentarzy, właśnie, że wow, przerażające, że piąta minuta pierwszego epizodu, a ja już po prostu trzęsę portkami i w ogóle musiałem zapalić światło i tak dalej. Nie wiem w jakim wieku byli odbiorcy, którzy tak komentowali, czy to na Filmwebie, czy na różnych stronach, sieci, czy na IMDB, ale jest dużo takich komentarzy sugerujących, że ludzie byli przerażeni. Tak? Ja nie byłem może przerażony, ale byłem w wielu momentach kupiony klimatem i w kilku scenach... Właśnie patrzyłem z wysokim niesmakiem i niepokojem na ekran. Same te dzieci chociażby, nie? Nie wiem, czy pamiętasz Ach. czy oglądałeś w ogóle zagubioną autostradę Lincha? Tak. Tam była taka scena, jej dobrze nie pamiętam, i tylko tak, tak wiesz, środkowo w głowie mam coś, że dwóch mężczyzn rozmawiało w knajpie o tym, że jednemu śni się, śni się że gdzieś tam za rogiem knajpy jest coś, co może go przerazić na śmierć. Mm -hmm. naprawdę nie pamiętam dokładnie tej sceny, ale pamiętam, że w niej było takie wiesz, właśnie genialne napięcie z pogranicza takiego oniryzmu i jakiejś takiej dziwnej fobii i ona trwała, nie wiem, może z pięć minut i to było coś, że jak po prostu wrócę do tego w ogóle w myślach, to jest, jest to takie niesamowicie przerażające uczucie, że zaraz się coś wydarzy i faktycznie w pierwszych, może nie minutach, ale w ogóle w pierwszym odcinku było czegoś takiego bardzo dużo, że miałeś wrażenie, że znaczy wiesz, patrzysz na jakąś długą właśnie taką scenę z tymi właśnie wlokącymi się ponurymi ludźmi i masz wrażenie, że zaraz po prostu coś się złego wydarzy. I tam to, w tym serialu w ogóle było bardzo dużo takich momentów. I w ogóle mm, mam wrażenie, że to co im najgorzej wyszło w całym serialu, jeśli chodzi o grozę, to są takie rzeczy, które były najbardziej są najbardziej oczywiste i takie najbardziej wyświechtane, czyli jakieś tam były może momentami takie wiesz, scare jumpy albo no, to może nie jest spoiler, ale jak w pewnym momencie bodajże na jakimś tam komisariacie czy, czy gdzieś yy, na ekranach kolejnych jakichś komputerów czy czymś takim wyświetlają się jakieś rzeczy, wiesz, tak, tak, tak po prostu nie wiadomo dlaczego. Mhm. To jest takie coś, co się w wielu horrorach powtarza, nie? że nagle na różnych nie, czy, czy jakieś zabawki się włączają w różnych horrorach albo właśnie na ekranach wyświetla się jakiś dziwny komunikat. W creepypastach też to się często powtarza. To jest coś, czego ja nigdy nie kupuję, bo to jest takie dosyć trywialne. I mam wrażenie, że to im co? tutaj też średnio wyszło. Ale wiesz co? te monitory, to o tyle miało sens, że po pierwsze mówimy o czymś, co się właśnie wyświetla. Tak o tej animacji z dzieciństwa, która się wyświetlała na telewizorze dzieciom. A po drugie, mhm. to co było tutaj ciekawe, bo gdyby to było coś strasznego na tych monitorach, gdybym zobaczył tam jakieś mhm. zwłoki czy coś, to bym pomyślał, o Boże, właśnie jakie wyświetlane w ogóle pff, kpina. Ale przez to, że to nie było nic takiego sensu tych strasznego nawet. To, co widzimy na ekranie w tej scenie, to widzimy to coś też w serialu w trzech odsłonach. I każda kolejna jest straszniejsza, czy nawet w czterech w sumie, w czterech. Bo widzimy to coś, to coś w przebraniu jedna postać, to coś w przebraniu druga postać i to coś jako istota, jakaś tam dziwna, naturalna. I jeszcze wybrali to najbardziej niewinny wariant i wyświetlili go na tych monitorach i w związku z tym pomyślałem sobie, właśnie to nie jest przerażające, ale to jest znowu dziwne, nie? Znowu wywołuje ten taki dysonans mm -hmm. poznawczy, że tak niby właśnie typowa rzecz z horroru, ale przedstawiona w taki sposób, że nie czuję strachu, ale czuję, że to jest właśnie niefajne, nienormalne i no. jakoś to na mnie wpłynęło nie, jednak. No akurat... No, na mnie właśnie akurat ta scena zupełnie nie. Ja też się poczynam wtedy taki rozczarowany, że a, idą takim banałem. Ale właśnie mieli dużo, po prostu dużo, dużo lepszych scen. No, mieli, i mieli. mieli. I rozwiązań. I no, jest w tym serialu po prostu naprawdę dużo takich rzeczy, które się wydają bardzo świeże. Właśnie, no bo cała pasta opiera się na tym, że jest serial telewizyjny taki bardzo dziwny, bardzo źle zrealizowany i bardzo taki uncanny. I na potrzeby, znaczy tak, i są jakieś fragmenty tego serialu, też nie wiadomo przez kogo sfabrykowane na YouTube, które sobie można zobaczyć. A twórcy serialu w ogóle. Ale to, to autor, nie? To Chris Straub właśnie stworzył. On się chyba też do tego no, przyznał? Myślę, że tak, ale są też chyba jakieś takie takie bardziej już fanartowe rzeczy no hmm. prawdopodobnie tak a twórcy serialu no też pewnie z, z jego pomocą jak sądzę ale, ale nie wiem yy, zrobili tego dużo więcej i jakby ich yy, wykonanie te, tej animacji której możemy naprawdę no, spore fragmenty mimo wszystko zobaczyć w serialu są moim zdaniem jednym z chyba lepszych elementów są, no, no mnie się to bardzo podobało jak oni stworzyli te kolejne jakieś przerażające postacie i no, no ich ich kędylkow jest bardzo właśnie takie zakrawające o to Uncanny Valley y i co jest nie istotne wiem, czy, czy też ci się to podobało? Właśnie jak obczaiłem sobie po obejrzeniu serialu te fragmenty dostępne w sieci te związane z pastą, to tak ja się nie dziwię, że Mando na przykład się mógł odbić, bo rzeczywiście one są takie byle jakie w gruncie rzeczy, nie? I one rzeczywiście psują tę pastę, wręcz bo gdy masz to tylko w głowie to sobie to wyobrażasz Jakbyś miał jeszcze jakiegoś skina, czy coś, to ok, ale jak widzisz to, to co tam wrzucili do neta, twórcy pasty to nie wiem, mnie to nie straszy, nie kupuję tego, ale to, co widziałem w serialu, to to właśnie też jest przerażające w taki dziwny sposób, no bo same te pacynki, które tam widzisz, kurczę, jak czytałem pastę, to je sobie wyobrażałem nawet teraz po fakcie inaczej, a w serialu one są naprawdę creepy, one są naprawdę dziwne, przerażające, i, ale zarazem pasujące do tego kontekstu, nie, że to jest serial tam sprzed iluś lat, tam z lat 80 chyba i że dzieciaki mogły sobie tak wtedy coś wyobrazić na przykład. Nie? Czy że coś takiego mm -hmm. mogło nawet powstać, bo to jest taki trochę kulfon, cool którego byście pocięli żyletką i dorzucili jakieś dziwne teksty i nakładające się na siebie obrazy taki kurfon na sterydach no. w sensie taka mhm. stylistyka one, nie, nie, one tylko... nie są takie no nie są usilnie przerażające one mają w sobie coś wręcz takiego groteskowego takiego może nie śmiesznego, ale no, no, właśnie nie wiem, nie śmiesznego, no, no. bo one są brzydkie zarazem te, te pacynki chociażby one mhm. nie są ładne właśnie to jest też straszne bo one są takie trochę kiczowate trochę groteskowe ale zarazem brzydkie i przez to w kontekście animacji dla dzieci, znaczy bajki, nie pasuje wam to po prostu. I do tego te, te komunikaty, mm. które słyszycie, bo tam ona jest jakoś tam udźwiękowiona, ta bajka i tam część. Widzimy kilka jak gdyby fragmentów, a niektóre fragmenty się powtarzają, to to nie są fragmenty, które wywołują uśmiech czy coś takiego, tylko teoretycznie to są fragmenty opowieści przygodowej dla dzieci w stylu "Opatrz, jaskinia na horyzoncie. Sprawdźmy, co tam jest. Ale to jest tak pokazane, że wy czujecie, że nie. <śmiech> Zawróćcie. <śmiech> w ogóle... <śmiech> Nie ma takiego. właśnie, ale to powiedziałeś dobre słowo. Tam, tam jest bardzo dużo takiego kiczu w tym. Ale hmm. on niesamowicie dobrze działa, bo gdyby to było robione tak, żeby usilnie po prostu wystraszyć czytelnika w jakiejś takiej bardzo poważnej konwencji, to by to zupełnie nie, nie działało. A tutaj to tak bardzo fajnie się gdzieś tam przemyka po prostu do podświadomości. Mhm. Mm Dokładnie tak. No dobrze, myślę, że wyczerpaliśmy wątek bez spoilerowy. Mhm. To teraz dziękuję wszystkim za uwagę, którzy jeszcze serialu nie oglądali i wspólnie powtórzmy, zachęcamy, żeby się z nim zapoznać, co nie? Mhm. Jak najbardziej. Uważam, że jeden z na pewno ciekawszych seriali takich grozy, które się w ostatnim czasie pojawiły. I razem też powtórzmy, czekamy na drugi sezon, na trzeci i na czwarty. Miejmy nadzieję, że też będzie ciekawy. Ty w ogóle czytałeś coś na temat drugiego sezonu, bo już też są wstępne zajawki, jakieś tam tak, pierwsze informacje. Tak. Nie czytałem może o tym, co będzie jakby w samym serialu, w sensie nie wiem jacyj aktorzy i tak dalej, ale zerknąłem sobie na creepypastę, na której ma być oparty, czyli na The No End House, mm -hmm. którą w poprzednim podcastie też bardzo polecałem i naprawdę to jest jedna z fajniejszych creepypast, jakie możecie sobie znaleźć. Też bardzo taka literacko, literacko dobra, bardzo weirdowa i jestem niesamowicie ciekaw, jak uda im się to ugryźć, bo to też będzie bardzo trudny materiał. Mm -hmm. ja się na razie staram znaczy nakręciłem się po tym pierwszym sezonie ale staram się właśnie nawet jak widzę news to tak wiesz przelatuję po nich wzrokiem żeby nie daj Boże za dużo nie wiedzieć bo też wolałbym w miarę tak na czysto podejść a dopiero potem sobie doczytać i się pobawić w research ale no, na pewno obaj czekamy i dobra teraz właśnie żegnamy się ze wszystkimi którzy jeszcze nie widzieli a chcą zobaczyć a co my jeszcze zapraszamy na strefę spoilerową do usłyszenia za chwilę do usłyszenia UWAGA! SPOILER! Witamy Was w strefie spoilerowej. Cześć. Cześć. W związku z tym, że być może część z Was jednak serialu z jakiegoś powodu nie oglądał, albo słuchacie tego podcastu, nie wiem, rok po obejrzeniu serialu, czy coś, już nie pamiętacie co i jak, to no, tylko taki krótki recap. Więc okazuje się, że Mike przyjeżdża po latach, by... znaczy właśnie w sumie do końca nie wiem jaka jest motywacja główna, ale tak, po pierwsze, słyszy głosy w swojej głowie, cały czas ma wizję, coś zmusza go do samookaleczenia i do powrotu do rodzinnego miasteczka, to po pierwsze. Po drugie, jak już tutaj jest, to też chce spróbować rozwiązać tę sprawę sprzed lat i jakoś pogodzić się z matką, przy czym w ten sposób, że też wyjawić jej prawdę, a prawda jest taka, że to Mike zabił Ediego, bo Mike miał brata bliźniaka, Ediego, i obaj w dzieciństwie żyli sobie w tym miasteczku, bawili się z innymi dziećmi i w pewnym momencie dla miasteczka to wyglądało tak, że po prostu dzieci zaginęły i potem odnaleziono ich ciała. Część tam była powieszona na drzewa, ktoś tam został zrzucony z jakiejś skarpy, a ktoś zraniony właśnie hakiem. Do tej pory sprawy wyjaśniona. teraz się okazuje, że to niby Mike zabił Ediego, który przy pomocy jakichś sił parapsychicznych, chyba tak to można ująć, mhm. zmuszał te inne dzieci do poddania mu się jego woli i albo je sam mordował, albo zmuszał je do tego, żeby same sobie krzywdę zrobił, w celu właśnie, żeby na przykład zrzuciły się z tej skarpy. No i Mike w końcu stwierdził, że musi to powstrzymać, zwłaszcza, że Eddie, Eddie był dosyć zaborczy, jeżeli chodzi o swojego brata i gdy Mike zaczął flirtować, powiedzmy jakoś tam się zbliżać wchodzi w taką bliższą relację z jedną z koleżanek, no to Eddie też próbował ją wykończyć, no i wtedy Mike nie wytrzymuje i dochodzi do tego morderstwa, przy czym, jak się teraz dowiadujemy, po latach Eddie nie zginął. Eddie jakoś przetrwał, trudno powiedzieć gdzie, jako jakiś byt, coś i może kontrolować dzieci przede wszystkim. W dorosłych chyba w ogóle nie wchodzi, ale może kontrolować dzieci. Ma też cały czas kontakt ze swoją nauczycielką, która była pierwszą osobą, która tak naprawdę zobaczyła jego nadprzyrodzone moce, gdyż Eddie kiedyś yy, tak spontanicznie zablokował niej atak padaczki. Nie przejął nad nią w pełni kontroli, ale zmusił ją, by właśnie sama jakoś powstrzymała ten atak i potem by się chyba po prostu podniosła tak z ziemi. Potem weszli razem w bliższą relację i ona też jakoś miała z nim kontakt przez te wszystkie lata. No i teraz Eddie ściąga Majka tutaj, dlatego że Pewnie tutaj chodzi o tę relację braci-bliźniaków. Mike daje mu siłę. Tak? Gdy Mike jest w pobliżu, to Eddie jest silniejszy gdy Mike przybywa, no to Eddie powoli przejmuje kontrolę nad wszystkimi dzieciakami i też przejmuje kontrolę nad córką Mike'a, by zaszantażować go i zmusić go, by Mike niejako odstąpił mu swoje ciało, by wszedł do tego dziwnego miejsca poza czasem przestrzenią, gdzie znajduje się Eddie i następnie Eddie wróci do ciała Mike'a, a Mike zostanie zamknięty, tak jak Eddie był zamknięty przez 20 lat. Czy zgadzasz się z tym właśnie recapem? <głos> tak, tak. no to jeszcze warto dodać, dlaczego chce mu zabrać jakby to ciało. Znaczy on to argumentuje w ten sposób, że jako, że są braćmi jakby bliźniakami i Mike zabił Ediego i żył sobie przez te 20, czy tam 20 parę lat, czy może 30. to teraz jest czas na zmianę. Teraz drugi z braci ma prawo jakby korzystać z jego ciała. Mhm. Umówmy się, Eddie nie jest normalny. Tak, Eddie ma skrzywioną psychikę. Po części to wynika z tego, że. No wiecie, jak to bywa z dziećmi. Tak, Bili się nawzajem, tam przepychali, etc. My widzimy taką scenę, że tam są jakieś pola łąki. Eddie zawsze chce przejść przez podwórko jednego z innych dzieciaków, które tam mieszkały, i tamten dzieciak no, nie pozwala mu tam, chce jakąś opłatę pobierać. No i to jest taka. Niby pierdola, no bo można było pójść pewnie tam 200 metrów czy nie wiem, 50 metrów dalej i sobie przejść, ale Eddie jest takim uparciuchem i też ma dość mocną dumę, poczucie własnej godności, wartości i zawsze chce tam tędy przejść, no i któregoś dnia tam właśnie ten chłopak, który go męczył w tym miejscu, tam palce chyba, nie wiem, czy łamie, no, czy wykręca mm. po prostu bardzo mocno. No w każdym razie dochodzi do aktów przemocy, no i to wszystko niszczy trochę Ediego, a do tego EDI ucieka w ten swój świat wyobraźni. Wytwarza sobie ten swój serial jakoś i projektuje go siłą umysłu na inne dzieci. Czy projektuje w ten sposób, że te inne dzieci też go oglądają, patrząc w śnieżący telewizor? Co dla rodziców, no co, no oglądają sobie. Mhm. Znaczy, można powiedzieć, że tak z jego gniewu troszkę się tworzy? A bo to właśnie serial nie do końca precyzuje, czy to w się w jakimś momencie, bo te retrospekcje nie są też w pełni chronologiczne. Nie? My do końca nie wiemy, co było pierwsze, mhm. drugie, trzecie. Ale tak można myślę, tak to zinterpretować, że w tym gniewie, chociaż do jest one też nie wiemy, bo może on wcześniej miał takie umiejętności, tylko ich jakoś nie okazywał mocno, ale właśnie po tym wypadku zaczyna użytkować też jakąś dziwną energię w taki sposób, by zmuszać tych swoich właśnie złych kolegów do różnych dziwnych rzeczy, a potem powoli się ich pozbywa. I do tego, on tego nie traktuje jako w sumie zemstę czy zabijanie, tylko on właśnie mówi, że on ich przenosi do kędylkołów, do tej wymyślonej krainy, także to wszystko jakby w sumie mhm. była zapawa, a w sumie dalej trudno to ocenić, nie, bo przedstawione jest to tak właśnie bardzo fragmentarycznie. To znaczy, jak on po prostu, jakby, czy uświadamia, czy zaczyna kierować ty, tymi mocami, to jakby zaczyna ustalać też reguły gry. I no, jakby da się zauważyć, tak jak mówię, że to nie jest normalne dziecko, że to jest taka postać, która. No, nie umiem teraz przywołać jakiegoś innego przykładu, ale mam wrażenie, że ona często się w filmach pojawia jako takie złe dziecko. On miał w sobie, jeśli dobrze przypominam, taki, taki bardzo nieprzyjemny uśmiech, i w ogóle sprawiał wrażenie takiego. Trochę dorosłego w ciele dziecka, prawda? Taki, który wie więcej i tylko trochę udaje, że jeszcze jest dzieckiem. Znaczy, oczywiście później go obserwujemy po wielu latach te jakby bytowania, ale to jest taki właśnie mały socjopata, nie? Po prostu i w ten mm -hmm. sposób tak, jest no dorosły, dokładnie. że on nie ma tych dziecięcych reakcji po prostu. Dlatego myśli, bo on się nie zachowuje mm -hmm. jak dorosły, ale też nie zachowuje się jak dziecko. Ale to też nie jest na przykład Kerry, nie? Tylko, że w ciele chłopca, która zostaje po prostu bardzo mm -hmm. skrzywdzona i w tym momencie wybucha, tylko on właśnie potem działa jako ten taki mały socjopata, jak Dexter trochę, bo on to robi wszystko bardzo świadomie i krok po kroku, nie? To nie jest właśnie, że wykręcili mu ten palec i on w tym momencie robi im krzywdę w ramach takiej automatycznej reakcji obronnej, tylko on wraca z tym palcem i powoli koncypuje, co i jak tworzy ten świat w swojej wyobraźni, tworzy te istoty i zmusza te dzieciaki potem dopiero do różnych przykrych rzeczy. Mhm. Świadomie i celowo. I czajpiąc tego przyjemność też wyraźnie, bo on też o tym mówi wprost, tak, że no przecież ja go tylko wysyłam do kędylków, no... A teraz, e, Mike, chodź, pooglądamy. Jest fajnie, jest spoko. No, dokładnie. Tak, i teraz Mike przybywa, spotyka się z tymi swoimi znajomymi, tak no jak powiedziałem, no to on też jest oczywiście od razu podejrzewany, bo już tam pierwszej nocy dzieciaki zaczynają ginąć. Giną dzieci szeryfa i też tej dziewczyny Majka z czasów młodzieńczych, która teraz jest żoną szeryfa Garego, dziewczyna nazywa się Jessica no i też trochę niezręczna sytuacja bo my zaczynamy czuć, że to napięcie sprzed lat teraz znowu się pojawia i dzieciak jakiś tam ginie, no i oczywiście, no przyjechał facet tak, wszedł do domu, powiedział, że dziecko oglądało serial, który był emitowany 30 lat temu, tam 20, no i to dziecko potem gdzieś ginie i potem ten facet jeszcze ją odnajduje no to oczywiście wszyscy patrzą, no Kurde. Jeszcze facet był w psychiatryku, co też się rozeszło. No to logiczne jest to, że jest podejrzewany i my też nie wiemy co i jak. I to jest genialne właśnie. Ja się naprawdę strasznie jarałem w dostrzeganiu wszystkich detali, nie? Tak i tak właśnie, czy Mike za tym stoi, czy nie? Czy Mike może coś za sobą przyplątał? Czy może ktoś chce się dokończyć dzieło zniszczenia sprzed lat? Tak może jakiś po prostu seryjny zabójca? Pomyślałem, że może to jest po prostu slasher, nie? i że serial sobie Mike mhm. wymyślił albo, że po prostu rzeczywiście leciał jakiś tam serial, a jest jakiś zabójca, który po prostu chce dokończyć to, co zaczął kiedyś tam. Miałem dużo takich myśli w głowie, ale się okazuje, że jednak nie, że to wszystko jest oparte na tym wątku nad nadprzyrodzonym. No trochę właśnie trochę z trochę z regulatorów Kinga, nie? te projekcje dziecka, które widzimy w rzeczywistości. To, co było super, to to, że ta animacja była ważna jednak przez cały serial. Mieliśmy te fragmenty, które widzieliśmy. I właśnie tam nie wiem, ta, ta, ta nawet główny bohater ten, jak on się nazywał? Joe Bone chyba? Mm -hmm. Ale też potem się okazało, że ta laleczka to jest tak naprawdę ten skin taker, czyli z tego łowcy przygód młodego zamienia się w tego właśnie złodzieja skóry, tak to jest chyba na polski tłumaczone. Mamy tych naszych piratów i tak dalej i mamy animację, która jest właśnie tak jak powiedzmy kiczowata, brzydka i przez to jakoś tam niepokojąca. Ale mamy też dzieci, które są na przykład przebrane za te postaci. To też wygląda creepy, bo niby te kostiumy też nie są jakoś tak straszne per se. Ale jak masz to wszystko z tyłu głowy i widzisz te dzieciaki, no to jest niepokój. Masz też, nie wiem, naszą nauczycielkę Bów. Która właśnie przez cały czas miała kontakt z Edim i też ma ten kostium tego głównego szkieleta, szkieletora, szkieletu pirata i też wygląda nieprzyjemnie. I jeszcze masz te figury, ale właśnie stworzone w głowie Ediego, nie? Te takie już naprawdę potworne, mhm. no i one już wyglądają upiornie, a, a, a nasz zębowy stwór. Nie, nie, pamiętam, czy on miał jakąś nazwę własną. Chyba miał, ale mam teraz trzy kartki zapisane drobnym maczkiem. Tego na szybko nie znajdę. Ale mamy istotę stworzoną z zębów. Po prostu jak gdyby ciało człowieka, które składa się wyłącznie z zębów. Nie ma skóry, tak? Tylko wszędzie są zęby. No to przecież to wygląda tak creepy. To jest tak odjechane. To jest tak bardzo ala la Hellraiser czy coś, że... Wow. Mhm. Znaczy w ogóle nie wiem właśnie jak to było nazwane, ale bardzo mi się kojarzyło z wróżką tą zębową po prostu, tylko w jakiejś takiej tak. wersji bardzo mało sympatycznej. A co do jeszcze tych dzieciaków, one jeszcze bardziej nieprzyjemne zrobiły się w momencie, kiedy zaczęły właśnie atakować ludzi, bo ile na początku były po prostu nieprzyjemne same z siebie to była tam scena, w której yy, no, zaczęły atakować jakąś osobę i to w ogóle moim zdaniem budziło takie ogromne, znaczy było zbudowane na ogromnym kontraście, nie? bo to było dzie dzieci z nożami, ale do, nie wiem 10 lat, 10 -letnie. Najpierw był manekin w ogóle, nie? Jeszcze, więc to też było stopniowane, mm. bo najpierw tylko manekina tam. tak Tak, tak, faktycznie, no był manekin, ale, ale wiesz, w ogóle jak sobie tak pomyślisz, że miałoby cię zaatakować, nie wiem, dziesięciolatek z nożem w jakiejś masce, no to kurde co, kopnąłbyś go i tyle, nie? Ale tutaj się okazuje, że ich było kilka i ten i były bardzo niebezpieczne, mhm. mimo iż były po prostu jakimiś dziećmi o dziwnych intencjach. To, co jest istotne, to to, że tutaj te dwadzieścia kilka lat temu zginęły te dzieci. Tak? Bo na początku to się chyba jest pokładane tak, że one zaginęły, potem dopiero się dowiadujemy, że one umarły, że ktoś się zamordował nie wiadomo jak, dlaczego. I teraz znowu dzieci się dziwnie zachowują. No i też właśnie tak jak że niby dziecko cię podbiega, cię atakuje, no to uderzasz je. tak? Jesteś silniejszy, dorosły, myślisz logicznie i to dziecko teoretycznie może cię zranić, ale raczej cię no, nie powali. Tak? Ale tutaj po pierwsze dzieci działają grupowo. Więc to już daje im pewną przewagę. Po drugie, no właśnie z tyłu głowy tych wszystkich ludzi dorosłych siedzą te wydarzenia sprzed lat i to, że teraz też dzieje się coś niedobrego. Po trzecie, ci ludzie znają te dzieci, tak, bo to nie jest tak, że idziesz sobie ulicą i atakuje ci dziecko z nożem, tylko to są twoje dzieci albo dzieci sąsiada, dzieci, które kojarzysz ze szkoły, które mijasz na ulicy. I mam tutaj taką scenę z Jessica właśnie, zostaje zamordowana przez dzieci. Ona teoretycznie mogłaby się jakoś tam obronić, nie? ale ona do końca nie wierzy, że te dzieci mogą jej zrobić krzywdę. I właśnie o tym mhm. mówiłem, że zachowania bohaterów ja w dużej mierze kupuję, bo tutaj też jak sobie pomyślałem, no zastrzel tam to dziecko czy coś, tylko że ona też z tej broni nie potrafi chyba korzystać, bo ją po prostu wzięła od męża i pewnie w życiu nie strzelała. Ma przed sobą właśnie dziecko sąsiadki czy sąsiada, kolegi, koleżanki. No to jednak Gdyby to był prank, ona by strzeliła do dziecka, no to... No umówmy się. No życie przegrane, tak? Mm -hmm. W związku z tym ona tak zwleka, zwleka. W końcu próbuje uciekać. Zostaje zaatakowana, ale nadal po prostu... No to jaki to musi być szok, nie? Że jednak widzisz te dzieci, które się do ciebie zbliżają i tak czekasz, aż któreś wstrzychnie niespodzianka czy coś, zaczną się śmiać, a to jednak nie. Atakują cię, no to ona próbuje uciekać i po prostu pada. I ta scena może nie jest idealna, ale jestem w stanie ją kupić i docenić, bo... Rozumiem motywację, tak? To nie jest właśnie tak od czapy, tylko może rzeczywiście sam też miałbym wątpliwości. Może też bym właśnie nie strzelił, może też bym padł. Mm -hmm. No tak, w zasadzie nic nie mam do dodania. Tak tak było. Jest to, jest to, takie właśnie sceny w tym serialu są bardzo, bardzo nieprzyjemne. Mm -hmm. I tak jak powiedziałeś, ten wątek można by teoretycznie wyciąć, bo nie jest do końca wyjaśnione, dlaczego te dzieci teraz tak się zachowują, bo Mike, no bo że Eddie, za młodu, no to przejmował kontrolę, żeby się pozbyć po pierwsze osób, które mu znalazły za skórę, które jakoś go tam właśnie pobiły wcześniej, czy jakoś mu tam ubliżyły. Po drugie osób, które mogły zagarnąć jakoś jego brata, bo ta miłość bliźniacza tak była tak silna, że Eddie chciał brata tylko dla siebie, Majka tylko dla siebie. Ale to były tak naprawdę te dwie motywacje. nie? A teraz po latach Teoretycznie też, no może Eddie jest zły za to, co się wydarzyło w dzieciństwie, za to, że został zamordowany, nie? Dlatego teraz chce powrócić i my wiemy, że on ma złe intencje, więc ja to odczytuję trochę tak, że po pierwsze, no to to są dzieci też tych osób, które on za młodu by pewnie mordował dalej, gdyby go Mike nie powstrzymał. Więc to jest po prostu kontynuacja tego planu z dzieciństwa. Po drugie, on też dzięki temu utrzymuje Majka na miejscu, nie? bo ten cały chaos sprawia, że miasteczko jest dezorientowane, a przyjęcie kontroli nad Lili nad córką Majka, pozwala mu go potem szantażować, więc myślę, że w tym jest jakiś większy plan, tylko nie ogarniam za bardzo dwóch rzeczy. To znaczy, buf, dlaczego była potrzebna Ediemu i dlaczego w ogóle miała z nim kontakt cały czas i właśnie o co chodzi z tym zęb, zęb, zębuszkiem, że tak to ujmę z tym człowiekiem zębem z tym, z tym zębowym czymś co jest tak creepy bo to, to funkcjonuje w świecie jakby to była forma bytowania Ediego właśnie teraz, nie? bo mhm. mówi, mów, że się opiekowała Ediem i tak dalej i widzimy jak karmi zębami właśnie zębowe coś co jest potwornie creepy. i Mamy też taką wizję, że to zębowe coś tam wkłada sobie do, do zębowej paszczy dłoń Majka i ją jak gdyby z tymi zębami, co jest obleśne maksymalnie. Mamy scenę, gdy to zębowe coś wkłada swoją zębową dłoń znowu w gardło Majka na odwrót. No to są naprawdę rzeczy takie wykraczające poza wyobraźnię przeciętnej osoby i to super buduje klimat, ale właśnie ja nie do końca ogarniam jak to funkcjonuje nawet w świecie przedstawionym. To jest to tam jest, to w... dzieje się, ale jak się pytam o to po seansie, to nie do końca jestem w stanie to sobie ułożyć w głowie. Mm. Tak, no ale to jest moim zdaniem jedna z tych rzeczy, które właśnie dla mnie nie do końca się w serialu kleiły. Tak samo jak wątek właśnie córki Majka, która nagle pojawiła się w wiosce zamieszkanej przez jego babcie, no i w której akurat Mike się znajduje. Jeśli dobrze pamiętam, to nie było do końca wyjaśnione ani skąd ona się tam wzięła, ani jak Eddie w ogóle zyskał jakiś dostęp do niej. No, trochę to było takie. Znaczy wiemy, że Eddie zyskał dużo większą moc, gdy Mike przyjechał do miasteczka, tak? I niby to naprawdę był potężny zastrzyk energii, więc możemy. Założyć, że on po prostu w ten sposób jakoś i też przez to, że Mike jest tam i że Eddie powoli wchodzi w Majka też jakoś w jego umysł, bo wiemy, że to się dzieje, jakoś tam manipuluje brat-bratem, to może w ten sposób jakoś dotarł do Lili, nie? w sensie no, dostał ten zastrzyk energetyczny. Tylko, że rzeczywiście, jak ona się przemieściła chociażby, tak fizycznie nawet, to, to już jest. Tak, no bo to była chyba. To była chyba duża odległość, tak, tak mi się wydaje, bo jakby było tam wspomniane, że. 45 mil. Tylko? 40. No to 5... znaczy tylko, to i tak jest dużo, ale jakby ona nigdy tam wcześniej też nie była. No tak, ale wiesz, zakładamy, że ten byt przejął kontrolę nad tym umysłem. No to z drugiej strony, no może i przeszedł, no może ją stópki teraz bolą czy coś, ale. No, a z drugiej strony, Eddie też chyba nigdy nie był poza wioską, nie? No ale jako, jakoś widocznie trafiła. No niemniej to był taki wątek, który trochę zgrzytał ale wiemy też, że cały czas do Majka docierał, nie? bo nawet gdy Mike, bo Mike wyjechał do innego mhm. miasta, potem trafił do tego zakładu psychiatrycznego na trochę i Eddie jakoś docierał do jego umysłu, więc wiemy, że zasięg ma jednak duży, nie? więc to też mhm. jakoś się trzyma całościowo jednak. Mhm. Tak, no przy czym no, już trochę zgrzyta moim zdaniem, no ale da się to kupić tak samo, jak da się kupić te istoty z zębów. Mm -hmm. Ale właśnie, bo gdy to oglądasz, to to nie zgrzyta zębami. <śmiech> <śmiech> to się w miarę układa, dopiero po, po, po finalnie, bo do, do finału też nie wiesz właśnie, które elementy układanki zostaną ci podane na tacy, a które nie. I dopiero po finale tak widzisz, że tutaj, tutaj tutaj, ci brakuje puzelka, nie? żeby mieć cały objazek. Ale w czasie seansu to nie przeszkadza mam wrażenie, nawet jeżeli coś jest totalnie od czapy rzucone, jak ten właśnie zębowy byt. Mm -hmm. bo No, no tak, no ten bo byt, no, tak jak mówiłeś, on jest po prostu estetycznie w ogóle fascynujący i jakby już sama jego obecność jakby pod względem wizualnym dużo fajny, frajdy dodaje widzowi i no, no można wybaczyć to, że nie został jakoś tam uzasadniony. Mm -hmm. Co do wiarygodności postaci, to tak jak w miarę rozumiem, że Jazz nie strzeliła, bo... Tak jak powiedziałem, no niby rozumiała Majka, tak, poznała jego teorię, wie, że coś tu jest na rzeczy z tymi dziećmi, no ale jednak ta cała sytuacja, kontekst, przeszłość, fakt, że jej dzieci są zagrożone, że ona zna te dzieciaki, to mogło blokować. Tak troszkę mam dalej problemy yy, właśnie w samej końcówce, że na przykład Marla nie zaatakowała Buf, że się dała tak łatwo zajść, bo buw ją tam dopada w lesie i tym hakiem w ogóle to jest tak niemiła scena, gdy Marla dostaje trzy razy z Jezu tym hakiem i ten hak jest wyrywany z jej ciała. Jesus, tak niefajna scena walki dwóch kobiet starszych, że no, mo... bardzo, bardzo nietypowa rzecz też. I Trochę szkoda tutaj, Zresztą z drugiej strony no też w sumie nauczycielka z wioski, ta, która uczyła jej dzieci kiedyś no, i, i wie, że ma coś z tym wspólnego no, i w ogóle, ale w sumie skąd mogła wiedzieć, że zaraz zostanie hakiem po biodrach? Więc też jako tako, to też, że policjantka też bufnie zastrzeliła, że ta nasza młoda pani szeryf, która też miała okazję w lesie do niej strzelić, jednak ja rozumiem też z drugiej strony, że prawo, nie, no bo pewnie z punktu widzenia prawa, no to nie miała takiej możliwości, ale z drugiej strony widząc, co się wokół niej dzieje, że te dzieciaki są jak opętane i że zaraz dojdzie do tragedii, no ja bym strzelił tak po prostu jako człowiek, tak nie myśląc o niczym innym. Jako, mm -hmm. no jedyne rozwiązanie, no wiesz, że kobieta za tym stoi jakoś, że ma na to wpływ, no, chociażby no może nie zabić, ale nie wiem, chociażby, żeby ją zatrzymać naprawdę, unieruchomić, wsadzić do paki, przesłuchać cokolwiek, nie wiem, wyegzorcyzmować. No to myślę, że tutaj pani Szerw troszkę zawaliła. I w samym finale na przykład mamy żonę, nie? która właśnie przyjeżdża po Lili i Majk jej nie chce nic powiedzieć. W końcu mówi dobrze, zaprowadzę cię, tylko nic tam nie rób. Żona widzi, jak zębowe coś wchodzi w majkę i nawet nie krzyknęła. Zresztą, może to była reakcja szokowa po prostu, tak? bo w sumie ja też nie wiem, czy bym krzyczał zęblał czy co, ale też tak sobie myślę, kurde, kobieto, widzisz, jak zębowa istota wchodzi w twojego męża byłego, ale, ale jak tak. No, no tak, no pakowała mu całą łapę do gardła, no to w zasadzie dusiła go, jakby nie było. No i, i jeszcze ona potem po prostu budzi się jej córka i tak zostawia Tatusia odchodzi z tą córką. I tak no spoko, wracamy do domu, kochana. To też jest troszkę takie, że moje zawieszenie niewiary tutaj maleje, nie? Mhm. I jeszcze to, co mi się świetnie podobało, to to, że Magla potem tak okaleczona po prostu jakoś dotarła na to wzgórze, na to gniazdo wron i zdążyła udusić ciało Majka, bo to tak się kończy, że matka, Ediego i Majka udaje się do tego miejsca, gdzie dochodziło do wszystkich morderstw, co się nazywało gniazdem wron. Tam było takie wielkie drzewo, na którym Eddie wieszał, czy zmusił dzieci do powieszenia się, a jednego chłopca żeby zeskoczył ze skarby. No i tam właśnie dochodzi do tej ostatecznej rozgrywki i gdy Eddie chce wejść ze swojego świata w ciało Mike'a, no to okazuje się, że jest za późno, bo matka, ich matka zabiła to ciało, tak? I to, że magla w takim stanie tam tak, jest trochę naciągane, ale to, co było super, to to, jak Mike pokonuje Eddiego, bo Mike go pokonuje tak, że Pamiętaj, że w dzieciństwie grali w wojnę i ta gra nigdy się nie kończyła, bo obaj chłopcy oszukiwali i w związku z tym grali w nieskończoność i jedna partia się ciągnęła, ciągnęła tam, nie wiem, dniami, tygodniami, miesiącami i teraz niby chcą ją dokończyć. I ogólnie Mike podchodzi trochę tego swojego brata i czysto teoretycznie to jest troszkę głupie, jak się na to patrzę, ale z drugiej strony Mike jest tym psychologiem dziecięcym. I do tego rozmawia ze swoim bratem. I to, jak on podchodzi Ediego, i to, że Eddie w końcu daje się na to złapać, bo Eddie jest cały czas tym, nie wiem, ilu dziesięciolatkiem, jedenastolatkiem, mhm. nie milion lat tutaj, ale jest młodziutki, to to mi się bardzo podobało, że oni wykorzystali to, że Mike umie rozmawiać z dziećmi i że rozmawia z tym swoim bratem, że wykorzystuje te rzeczy z przeszłości, żeby jakoś teraz wygrać na czasie. Niby to było takie znaczy właśnie nie tyle głupie, co banalne, ale pasowywało się w całą opowieść. Nie burzyło mi jej filagów, nie? Mhm. Tak, no bo jakby w taki, taki, jak sobie możemy teoretyzować, że jeśli mamy tutaj jakąś złą postać, która w zasadzie może wrócić na świat i dalej, nie wiem, szerzyć zło, robić jakieś, jakieś rzeczy, uwolnić się z powiedzmy niewoli, w której tkwiła przez te kilkadziesiąt lat, no powiedzmy, kilkadziesiąt, nie pamiętam ile, to mhm. taka pierwsza myśl jest, dlaczego on to właśnie przeciąga. Przecież nie musi, nie? Mógłby po prostu powiedzieć nara i zostawić brata, wyjść i, i tyle. I byłoby bardzo yy, nieszczęśliwe zakończenie. Tymczasem on tutaj no, daje się złapać na taki bardzo typowy mo motyw, czyli właśnie tego przeciągania, który jest, jest no taki... no bardzo też oczywisty teoretycznie, nie? ale faktycznie tutaj jest to usprawiedliwione tym, tak jak mówiłeś, że, że jego brat jest psychologiem, ale przede wszystkim to jest, jest jego bratem, nie? I jakby fajne jest tutaj no to, właśnie, że pokazują, to... że jakby ta więź między nimi troszkę jednak ma tutaj znaczenie. Nawet Wygrywa mimo nie? Że w tym momencie. Wygrywa właśnie ta więź mhm. pomimo wszystko. Nie, ta, nad tą nienawiścią nawet trochę. Tak, tak, tak. No, jakby no jest w stanie poświęcić tej chwilę czasu. No, przy okazji jest też przekonany, że, że jakby nic złego się nie stanie. no Ale wiemy zawsze jak w takich sytuacjach jest, że coś złego może się... Znaczy no, złego czy, czy dobrego, jeśli z drugiej strony patrząc. Że, że właśnie w tym momencie zawsze się zdarza. No a daje się na to złapać. Mhm. No i dąży to do, moim zdaniem, właśnie świetnego zakończenia sam motyw tego, że zostają tam razem uwięzieni, to jest no też takie bardzo nietypowe, nie, bo teoretycznie powinniśmy się spodziewać tego, że będzie jakiś happy end. No oczywiście taki dosyć mocno zmasakrowany, bo, bo dużo złych rzeczy już tam się wcześniej wydarzyło, ale można się było spodziewać, że jakoś ostatecznie Mike wygra z tym swoim młodszym, naszym młodszym swoim bratem bliźniakiem, który jest taki demoniczny że i wróci jakby do swojej rodziny. Tymczasem tu się okazuje, że nie, zakończenie zostawia nas w takiej no, bardzo niekomfortowej sytuacji. Super, są dwie rzeczy. To, że to przeciąganie nie jest takie typowe w stylu, że na przykład antagonista opowiada swój plan wyjaśnia, tak. nie wiem, co, dlaczego, uh -huh. kiedy zrobił. Nikt go o to nie pytał nawet, nie, ale no słuchaj, nim cię zabije, to ci powiem, kiedy tu przyjechałem, z kim współpracowałem, dlaczego, za co, etc. No bo to, to nie ma sensu często. Tutaj nie ma w ogóle takiej sceny, tylko mamy sensowne, strategiczne przeciągnięcie po prostu tej ostatecznej akcji i w ten sposób zło przegrywa. Ale właśnie, bo gdyby Eddie się wydostał, to też by było słabe zakończenie, bo to by było takie o antychryst prawie nie wyszedł na świat i będzie teraz się mścił za, za no, błędy młodości innych dzieciaków i nie wiadomo, co tam robił. I to też by było takie zakończenie bardzo otwarte, nie? że diabli mhm. wiedzą wtedy, co Eddie mógłby zrobić po przejęciu ciała Majka i czy po prostu by wymordował do miasteczko i wyjechał i próbował nie wiem mordować kolejne, czy tam dokonywać rzezi gdzieś indziej, czy, czy po prostu żyć normalnie już potem, bo by mu przeszło, czy co, ale... No się by było zbyt otwarte zakończenie i takie niby negatywne, ale nie budzące negatywnych emocji. Nie? No bo to było takie o po prostu apokalipsa. Mhm. A tutaj masz zakończenie, które właśnie pokazuje, że zło przegrywa. Ale tak, Mike, czyli postać, która okazuje się, że zabił brata, ale dlatego, że ten brat był właśnie tym takim małym antychystem tutaj wioskowym. Więc mhm. w gruncie rzeczy, to było mniejsze zło? Nie wiem, jak to ująć. W sensie, że no zabił brata, ale to był czyn, który był teoretycznie moralnie dobry, nie? Że po prostu pokonał to siłę, mhm. która mogdowała inne dzieci. Tak, no wiecie o co chodzi zresztą doskonale wszyscy, co ja się tutaj <grym> męczę. I ta postać teraz zostaje uwięziona, jeszcze z dala od swojej córki i żony, a widzimy też, że z tą córką ma w sumie całkiem niezły kontakt i że pomimo tego, że jest właśnie taki trochę drętwy i przez te swoje wizje i przeszłość i wszystko, to jednak jest takim gościem, z którym pod koniec już może go nie lubimy, ale możemy mu kibicować, ale on właśnie przegrywa. Do tego ta jego ukochana, która była super pozytywną postacią, ta Jessica, też zginęła. I zarazem też żona szeryfa, więc mamy do tego, tego szeryfa, który też był zresztą pozytywną postacią. W ogóle świetna rzecz. Tutaj mamy scenę, gdy szeryf wraz ze swoim kolegą i jeszcze jedną dziewczyną z policji porywają Majka. Czy porywają, no tak, to nie do końca jest pogwanie, ale wywożą go gdzieś tam za miasto i zaczynają go przesłuchiwać. Skuwają go, żeby nie mógł uciec. Zaczynają go przesłuchiwać i tam to jest Dafne, Tim i Gary. Gary właśnie szeryf. Dafne i Tim, no to tam po prostu dwójka z policji, też jest miasteczka. No i Tim, ten drugi właśnie policjant, nie wytrzymuje i chce w pewnym momencie nawet zabić Mike'a. Bo gdy dowiaduje się, że Mike zabił swojego brata, to oczywiście zrzuca na niego winę za wszystkie te tragedie z dzieciństwa. Co jest piękne, to to, że tam to nie jest też typowa scena jakiegoś takiego zwyczajnego samosądu, że o, tak, na stos teraz czy coś, tylko tam nikt nie chce źle niby, nie? Mhm. Po prostu sprawa jest tak niejasna. Te blizny sprzed lat są rozdrapywane teraz nagle, bo Gary też, niby go tam zawiózł, ale nie siłą w gruncie rzeczy, jakoś go tam przekonał, potem go, no, przykuł, żeby mu nie uciekł, ale też właśnie, nie wiem, nie, nie tłuką go tam, nie biją go, nie szantażują jakoś, tylko mówią, słuchaj, Mike, powiedz nam prawdę. My chcemy wiedzieć. Tam zginęli nasi bliscy. Mój brat, jego tam, nie wiem, siostra, koleżanka, etc. Musimy wiedzieć. Powiedz nam to. I, I to jest świetna scena, bo ona naprawdę jest emocjonująca. I czuć te emocje. Teraz też dzieci są zagrożone po latach. Więc Gary jako szeryf po pierwsze czuje się odpowiedzialny za swoje dzieci jako ojciec, po drugie jako szeryf za miasteczko ta spirala strachu i nienawiści się nakręca. Widzimy tę rodzącą się paranoję i super, że właśnie serial pokazuje to w taki sposób właśnie wiarygodny, nie? Że tak to naprawdę może się rozgrywać w głowach ludzi, a nie właśnie tak bardzo stereotypowo, że właśnie dobra, myślimy, że on zabił, to chodźmy go potłuczemy gdzieś tam, tak? Porwiemy go właśnie worek na głowę i potem będziemy go okaleczać dopóki się nie przyzna. Tylko czuć, że właśnie ci ludzie nie są złymi ludźmi. Nie? Oni wszyscy są zmęczeni, tacy byle jacy, ale nie są źli, więc pałamy sympatią i do Garego i do szeryfa, i do tej jego żony. Teraz widzimy, że Gary jest właśnie osamotniony, tak owdowiały, ma tę dwójkę dzieci, które też niby są uwolnione, ale z jest strony też nie wiemy. Może Eddie jakoś tam wymyśli kiedyś sposób, by wrócić. tak. Diabli wiedzą, no niby ten zębowy człowieczek wszedł już w Majka i teraz wyjść nie może, ale kto wie, jak to wszystko funkcjonuje, ale ogólnie mamy masę takich wątków negatywnych. Mamy tę dziewczynę zamordowaną, nie? która zginęła z ręki buf. Mamy właśnie okaleczoną magę, Mamy buf, która też yy, zginęła, no ale tak dobrze tutaj się cieszymy. Jest dużo właśnie ofiar, dużo takich nieprzyjemnych rzeczy. Pani szeryf musi się tłumaczyć, musi też zmyślać trochę na temat niektórych rzeczy, nie żeby się nie dostały do informacji publicznej. Widać, że to miasteczko wycierpiało swoje. Mhm. Tak, no to, to no, no to w zasadzie jaki wariant zakończenia by nie był już tej ostatniej sceny, tak zawsze kończyłoby się to negatywnie. Bo już, już no po prostu bardzo dużo tam i rzeczy zostało takich i dużo krzywdy się stało i dużo ran zostało rozdrapanych, bo już nawet sama postać matki Majka i Ediego przecież, no ona od samego początku była taką postacią, która mhm. było jej ciężko i było to bardzo widać, że, że ona jakoś stara się żyć, stara się mm, no jakoś trzymać przy, przy jakimś zdrowiu psychicznym powiedzmy mimo iż jednego syna straciła a drugiego w zasadzie straciła na własne życzenia, bo gdzieś yy, w zasadzie też do końca nie wiemy dlaczego, ale Mike po śmierci swojego brata już nie mieszkał z matką, tylko został gdzieś, nie wiem, wywieziony do pewnej jakiejś odesłała. szkoły. Ona go tak, no ale chyba do jakiejś prywatnej szkoły, czy czegoś takiego. Tak, ona I... go odesłała z miasta mm -hmm. I też tak do końca mm -hmm. tak naprawdę nie wiemy dlaczego. Znaczy możemy podejrzewać, że po prostu było jej bardzo ciężko i nie chciała, żeby jakby on był tego świadkiem. I przez wszystkie kolejne lata jakby nie dość, że żyła w samotności, to żyła z jakimś wielkim piętnem, a na koniec jeszcze się dowiedziała, że to jeden z jej synów zabił drugiego, nie? To, to... i przy okazji stało się jeszcze dużo innego I inne że rzeczy. teraz musi zabić tego właśnie. Tak, i teraz jeszcze ona musi tak, zabić I że drugiego. musi zabić teraz tego jednego, żeby ten drugi, no, to, to ogóle, naprawdę no. Bardzo, bardzo w ogóle taka ciężka postać i wszystko, co się wokół niej działo, to, to, to było bardzo paskudne. Dokładnie. No, była przy okazji świetnie zagrana, nie? To była, była tak niesamowicie autentyczna w tej takiej swojej właśnie swoim takim zmęczeniu. W nią się wcieliła Fiona Show, która grała Petunię Darsley w Harry Potterze, więc w ogóle ciekawy przeskok też. Tak, więc Magle jest się taką zmęczoną, nieprzyjemną też postacią, którą życie naprawdę doświadczyło dość nieprzyjemnie. I jeszcze w tym finale mamy eskalację tych wątków horrorowych. O tym zębuszku już dużo powiedzieliśmy, ale też Mike trafia do świata Ediego, nie? I mhm. tam mamy te sceny, które były w zwiastunach. Jeżeli nie widzieli zwiastunów, to ich nie kojarzysz, ale gdy Mike trafia do takiego korytarza, w takiego wyłożonego jakimś ciemnym drewnem i dostrzega tam różne rzeczy przechodzące tym korytarzem. No to wiesz, gdy ja to zobaczyłem na etapie promocji, no to, to mi się tak kojarzyło z American Horror Story, jako właśnie tak jakieś <laughs> dziwne, groteskowe wizje, <laughs> a tu się okazało, że to się jednak pojawiło w finale. Myślimy, to było tylko jako zajawka, takie coś właśnie. Wrzucimy wam coś dziwnego, żeby was zaciekawić, a to rzeczywiście tutaj widać i przechadza się ten człowiek, krzak płonący, nie? I mm -hmm. o, te inne to było istoty to było świetny klimat, ale właśnie to, czego mi szkoda, i o tym wspominałem wcześniej, to to, że gdy trafiamy do tego pokoju Ediego, no to tam mamy Skintajkara, który jest też może nie idealny, ale jest bardzo dobry, nie? Skintaker, w sensie ten... No ta istota, która tam się przetacza, która się tam okalecza w międzyczasie, to jest też robione tak nietypowo horrorowo, nie? bo ona po prostu nagle randomowo sobie coś wbija gdzieś tu, tam, okalecza się jakoś tak... To jest bardzo nienaturalne, ale to znowu jest ten efekt właśnie kiczu, brzydoty, który jakoś tam działa, ale za to ten pokój. Przecież ten pokój to jest w gruncie rzeczy, bo ten pokój jakoś mnie nie kupił, a to był pokój wyłożony skórami tych dzieci niby pomordowanych wszystkich. Mhm. I, no i to już było no, wyższy poziom jazdy, tak? Nie wiem, wyższy poziom absurdu i też horroru i tego też obrzydliwego no bo wyobrażasz sobie małego chłopca, który siedzi na wielkim, brudnym łóżku wokół niego, spaceruje jakaś stworzona jego siłą woli istota, która obdziera zamordowane wcześniej dzieci ze skóry i obwiesza ten pokój tymi skórami. One zwisają i tutaj się suszą przez te ileś tam lat. No to to jest wizja tak poryta, mhm. a, a tego nie czuję tutaj niestety do końca. Ja, ja to widzę, gdy o tym myślę, gdy to analizuję, ale nie czuję tego w tej tak, scenie. To, tak, to wygląda jak pokój, w którym coś żółtego wisi po prostu. Jakieś, to mogą mhm. być folia równie dobrze. No, te, te skóry rzeczywiście, one no, mogliśmy się domyślać, czy, z czego one były, no ale to też może już nie chcieli przeginać, bo wiesz, gdyby te skóry były bardziej realistycznie podobne do dzieci, to raczej nie ukazałoby się to w telewizji już chyba. Ale rzeczywiście w ogóle, jeśli tak patrzeć na cały ten finał, to jego o wiele lepiej jakby wspominam, niż mi się go oglądało, bo no, tam było. Mhm. jakby dużo wszystkiego naraz nie? i tak naprawdę nie mogłeś do końca jakby docenić żadnego elementu bo, bo zostało tego po prostu nagromadzone bardzo dużo w jednym miejscu i, i czasem bez sensu może tak wręcz nie? Znaczy, na przykład właśnie ta istota, o której mówiłeś ten jakiś człowiek krzak, który sam się podpala to, to jest w ogóle moim zdaniem już w ogóle jakoś tak metafizycznie tak przerażające jakaś taka auto, autodestrukcja mhm. nie, wbudowana w tą istotę to, to, to jest no, to genialny motyw i po prostu aż mi żal, że użyto go po prostu w kilkusekundowej scenie. I w zasadzie tyle. nie, A, no, Aż by się chciało po prostu patrzeć na to więcej. Tak i bez podprowadzenia, bez... Tylko jakiś taki hmm. obraz. Tak, i ani nie było niczego, co do tego prowadziło, ani czegoś, co z tego wynikało właśnie. Tylko taka hmm. scenka rodzajowa i tyle. No, hmm. i po prostu aż szkoda, że zmarnowali ją na tak krótki moment. Tak, szkoda, że ją zmarnowali, ale zarazem. Yy... I plusuje to o tyle, że widać, że twórcy czują to, co robią, nie? że jest w tym wszystkim potencjał i że to nie zmarnowali to, ale to nie było rzucone tak zupełnie byle jak, że jednak w, te, w ten krótki moment to zrobiło wrażenie tak, jakie miało zrobić. Dlatego ja mam nadzieję, że w kolejnych sezonach też będą tak sprawnie działać, tak świadomie, nie? że to naprawdę będzie no, działać, nie? Mm -hmm. Nie tak jak w Porze roku na przykład. No, ja już, wiesz, czytałem sobie tą pastę, która będzie bazą do kolejnego sezonu i szczerze mówiąc w tej chwili no, nie chcę gdybać, nie, nie widzę tam może nawet za bardzo takich możliwości, ale jestem bardzo ciekaw, czy właśnie takich postaci nie wykorzystają ponownie. To by było moim zdaniem super, gdyby ta ich antologia powiedzmy, stworzona z kolejnych sezonów, gdyby miała jakieś takie wątki, które by tutaj... No łączyły to i do no, właśnie to przecież te wszystkie postacie, je można cudownie jeszcze rozwinąć w kolejnych sezonach, jeśli im się to uda wbudować w zupełnie inne historie i zrobić to spójnie, to no, będzie naprawdę świetna sprawa. No, może by mogli stworzyć takie, nie wiem, uniwersum, że tak to mm -hmm. głównolotnie nazwę. Ja byłbym w sumie za, jeżeli by to też zrobili ze smakiem. Nie, że znowu nagraniem tam będzie się przewijał <grym> w piwnicy domu w drugim sezonie, czy coś. Żeby też nie wyszło tak absurdalnie, głup głupawo. Mm -hmm. No. No i co chciałbyś jeszcze jakiś wątek poruszyć, Czy nie, ja będziemy myślę, kończyć że już troszkę długo gadamy i już chyba wystarczy? Okej. Okay. No dobrze. No to w takim razie. Cóż, jeżeli macie jakieś własne przemyślenia po seansie, coś co wam jakoś też rzuciło w oczy, coś co was super przeraziło, zaskoczyło, czy też coś co wam się totalnie podobało, może się właśnie z nami nie zgadzacie, może twierdzicie, że to był czas zmarnowany dajcie znać, podyskutujemy chętnie a na teraz będziemy kończyć, dzięki ci serdeczne Pawle za wizytę w Kendall Cove Dzięki Szymas Pozdrow Takera pozdrawiam z King Takera, a i w ogóle jeszcze chciałem powiedzieć, że może wy pamiętacie jakieś programy z dzieciństwa, <laughs> które były niepokojące dla was, bo na pewno coś takiego macie, to też może napiszcie w komentarzach, czy, czy, czy macie jakieś swoje candle cough. Wiesz co, ja też o tym myślałem, szczerze mówiąc, to już tak kończąc, znowu ja się przedłuża, ale ja też mam wrażenie, że ja oglądałem jakieś takie dziwne bajki, tylko że Wiesz, to nie były tak jak bajki nie wiem, z Polonii, czy tam z TV To nie był TVN7, to był jeszcze RTL7, etc., że ja pamiętam fabułę i postacie i że to ma tytuł i że ja to mogę sprawdzić. Tylko też mam jakieś takie... że Ja nie wiem, czy ja sobie to uzyskałem, czy nie. Że pamiętam na przykład z jedynki jakąś animację z niebieskim niebem i takimi dziwnie narysowanymi bohaterami Nie mam pojęcia o czym, po co, dlaczego. Wiem, że to było mhm. dziwne, mi się nie podobało, ale czasem, wiesz, leciało, to na to patrzyłem. Mam wrażenie, że była też jeszcze jakaś taka... Animacja, gdzie też właśnie wszyscy krzyczeli i cały czas wszystko było źle i wszyscy byli przerażeni i płakali i coś tam. Ale ja nie mam pojęcia też, czy to był koszmar dzieciństwa czy coś. Może nie ta, aż tak jak tutaj, nie? że jakieś zbiorowe halucynacje czy coś, ale ja mam takie... Mgliste wspomnienia, mm. i jakby się tak zastanowić, to tak, myślę, że każdy gdybyś, może mieć. Gdybyś zaczął teraz, jakby z kimś o tym rozmawiać, kto by to pamiętał, to wiesz, wyszłoby drugie kędy, faktycznie, bo te elementy zaczęłyby się może po części w głowie uzupełniać. Także temat jest bardzo ciekawy. To też jest możliwe w gruncie rzeczy, no bo są takie dziwne rzeczy, które gdzieś tam leciały w telewizji i które zresztą w ogóle niektóre bajki z PRL-u też, mówmy się, zresztą współczesne tak samo, nie, ale mówimy o naszym dzieciństwie nie były czymś, co byśmy chętnie pokazywali dzieciom i oglądali z nimi, tak? Były też dziwne twory. Mhm. I zresztą dawna technika też w ogóle animacji, etc. To też czasami teraz wygląda wręcz upiornie, nie? Gdy się patrzy na tych bohaterów mhm. z tamtych lat, więc to może być w końcu, że zupełnie normalne wspomnienie, a po prostu w naszych głowach urasta do czegoś takiego dziwacznego. Właśnie to są często wspomnienia z takich naprawdę młodego wieku, gdy jeszcze to wszystko się mieszało nie? w jedną całość, taka Mm -hmm. zamglona mm -hmm. wizja dopojadamy sobie trochę mm? no także zachęcamy możecie się podzielić jakimiś wspomnieniami tak zachęcamy ale to pod odcinkiem na blogu czy na facebooku a teraz już kończymy nasz statek musi zawijać to do, do, do jaskini. <grym zjaskini> jaskini musisz wejść tak. do środka trzymaj się, się.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 Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Mando, gdzieś w fotkaście będzie. Będzie widza, będą duchy. Nic nie dodawa o otuchy. W sumie można by nagać wstęp od tyłu, czy coś jak Mando w Twin Peaks, nie? A co tego jeszcze nie słuchałem. Nawiedzone nagranie czy coś. A czy tego, tego w, w tym nowym? Tak, od trzecim sezonie. A widzisz, to jeszcze, jeszcze nie puszczałem tego, o kurde, tył zrobił. Tak. <laughs> Albo w ogóle nie wiem puścić, tylko szuf biały i kipi Odcinek o Odcinego tak. I na końcu krzyknie. Eee. Ale to może przy następnym tym serii. Zamiast, zamiast bloopersów takie płacze i krzyki nasze tylko musiałbyś mi dużo płaczą nagrać tak, żeby było z pięćmiot bloopersu no. o, ale to by było creepy, w ogóle tak kończysz i o, to jest, były śmieszne te Bo czemu oni krzyczą i płaczą? O. O. Sumie, nie wiem, w jakiej godzinie bym mógł coś takiego nagrywać u siebie żeby sąsiedzi nie słyszeli to, ale to jak biegasz gdzieś, nie wiem, na łące, czy coś, ja zawsze a, tak, no. ja w domu już nie nagrywam takich rzeczy, przecież te moje płacze, jak tam w którymś odcinku, także tak, a przy Under the Dome dla Mando, że ja tam płaczę, że się skończyło, to że ja tam jęczę jakby mnie naprawdę zażynali, albo jakby nie wiem, przed do domu, a tam godzina wygrznięta. no to ja to na łące <laughs> nagrywałem i też się tak drąc do mikrofonu, i tak mówię, Boże, jak ktoś wyjdzie, a najlepsze było to, że wtedy nikt nie wyszedł, ale ogólnie ludzie przechodzili, bo ja byłem w takim Obok takiej ścieżki przystanąłem y, sobie, ale w jakiejś tam odległości od niej, no, ale ludzie tam przechodzili, nie chcąc, nie chcąc, bo tam w sumie dużo przejść nie było, były dwa, wzdłuż takiego mm. strumyczku, rzeczki i dalej przez takie wzgórza małe. Albo ten, albo tędy. Ja pomiędzy, tak na środków miałem się ustawiłem, no i jak ludzie przechodzili, no niektórzy nawet odruchowo chcieli gdzieś tam skręcić, ale jak widzieli mnie i tak kojarzyli z tymi krzykami, które tam wydawałem przez jakąś godzinę w sumie, to tak nie, nie, nie, tak idziemy gdzie indziej, nie? Ja jeszcze klęczę na ziemi, tłukę w ziemię, nie? Tam przed tym dyktafonem. Oni pewnie dyktaforu nie widzą, być to jakiś wariat, śpun czy coś. Życie podcaster. Jak sobie myśleli, że Boże, to jakiś podcaster, jakiś podcaster, nie przechodźmy obok niego. Ale jeszcze jestem ciekawy czy za granicą też tak ludzie od razu myślą, że wariat czy coś, no bo w, w Polsce to rzeczywiście idzie z kamerą, gada do siebie czy coś, czy właśnie z dyktaforem, no. no to raczej ludzie myślą, raczej nieprzyjemne rzeczy, a jak jeszcze słyszą na łące właśnie gościa gdzieś tam na no, odludziu, czy nie daj Boże w mieście jak się drze i coś odwala, to już w ogóle. No. Może hoagie, może coś. A tutaj się nagrywa dźwięki na radio. Czy to żul, czy to podcaster. Tak. Dobrze. Jest sobota. Dziś a. Co nie, Pawle? I nie słyszę cię. A miałem coś powiedzieć? Bo to wiesz, tak przerwała mi końcówka. A, I... Powiedziałem, co nie, Pawle? A, tak. Tak sądzę. Ale to mocno... Przegr... A, czekaj, ty ja mam torgenty w proces. Palony. <głosy> <głosy> Więc może okay. łączę, zjada. No bo tak y, pisałem no jest, tylko nie. na kąpie, nie używałem co... internetu, nie dlatego. Aha. Nie, no bo dobrze cię słyszałem, tylko na końcu dosłownie chyba ostatnie zdanie, tak jak wiesz, się skompresowało Aha. do jednej sekundy. Ja pójdźcie i myślałem, że po prostu lag się jakiś zrobił. <grym> Okej, okay. a ja mówię Ciebie, nie słychać w ogóle. Dobra. Yy, tak, czyli Paweł się zgadza. Jakieś tam wideo-vigilowe, co nie? Mhm. Tak. <laughs> rozmocny Paweł jest rozmocny, widzę. O. Nie, nie wiem, czy ja miałem nie. kontynuować wątek? No nie wiem, czy chcesz jakoś coś dopowiedzieć, no, żeby nie wyszło, że ja robię wstęp na 20 minut tylko. <laughs> tak. Ale tylko ja, ja ostatnio, ostatnio to samo z... Z żarem, więc... No ja z Bogusią, ale to czy... było zaplanowane wtedy, że ona opowiadała o książkach, a ja co najwyżej. Dopytuje. A tutaj widzę <grym> Paweł <grym> <Ostro> tam. <grym> e. Nie no, ja zasadzie właśnie jak z Jerrym nagrywałem, to, to ja się tak właśnie mówiłem wstęp. Mówię, mówię, mówię, i nagle tak mi się wacz. Ja nie mówię za długo. <grym> Musiałem przerwać się dopytać i, i mówiłem dalej. Okay. Nie no, y, co do tych y, legend miejskich Halo? Przegwało chyba. Nie słyszycie. A. Nie leci czas na nagraniu. Zadzwonię jeszcze raz może. Halo? Słyszysz mnie? Paweł Mateja nie jest teraz dostępny. Nie można połączyć. <głosy> Wcisnąłem Enter takiego, rozłączyło z automatu. Boję się coś wciskać. <głosy> wyłączyłem, zamknąłem okno i o, widzisz. się naprawiło w ogóle o, teraz okay. ja tak miałem, że no, powiedziałeś o Windows XP i w tym momencie cię ucięło a potem wszystko mi w dwie sekundy nadało <laughs> więc sorry, ale ja nie wiem co mówiłeś od czy te pokemony rzekomo straszne o teraz się Paweł rozłączył oj co ten facebook facebook exe nie używajcie tego, bo to straszna aplikacja o. Facebook Exe zawirusuje wam komputer Hello? i zniszczy waszych znajomych psychicznie. Keepypasta <grym> 2007. Dobra, już no, już się słyszycie. O, jesteś. W następnym nawiedzonym podcaście. I to mógłbym od tyłu w sumie nagrać, nie? <grym> <Czy coś? grym> Dobra, Dobra bo to są jakieś krzyki. Nagraj mi krzyki. <grym> <grym> Co, godzina 20? Serio? Myślałem, że będzie za 40 minut. Tak. Jednak którą da się czytać bez przeszczenia zębami, jak to się mówi po polsku, bez stukania zębami, bez zębami w ogóle, Boże. Zgrzytania chyba. Bez zgrzytania zębami, tak. Nie wiem, co ze mną, jest. mój język został opętany przez tego diabła z poprzedniego nagrania. W ogóle musiałem zapalić światło i tak dalej. Nie wiem, w jakim wieku to boli odbiorcy i tak dalej. Mówię i tak dalej. Powiedz jeszcze raz i tak dalej. A, okay. <laughs> Ahoj! Oh. Załogo. Dobra, to ja zatrzymuję. Ja coś, jest zabawne, hmm? bo jak jak nagrywam z innymi, to się, się sobie wcinamy na siłę. A ty znowu tak zawsze czekasz, aż taką dłuższą pauzę zrobię, nawet żeby tak, czy cześć, czy dziękuję powiedzieć. Ze wszystkim czekasz. Ale nie, to wiesz co, to są chyba lagi też trochę. Aha. Bo u mnie to jest zawsze tak, tak że mam no. wrażenie, że ty czekasz i czekasz. I mówię tak, Boże, aż dziwnie się nagrywa. <śmiech> nie, nie, nie, nie. Nie, nie, nie. To, to jest, nie, że jest, jest jestem kulturalny. Gdzieś, nie wiem, jedno... Nie, ale serio, no kurde, jest lak. Ja go słyszę, że on jest jakieś wiem, półtora sekundowy mniej więcej. Ale widzisz, tu, będziesz miał łatwiej aj, montaż. Albo ale gorzej, to spróbujmy policzyć do trzech na raz, dwa, trzy. Znaczy, no to, to ja zaczynam Już? liczyć ze mną. Raz, dwa, trzy. Dobra. Raz, raz dwa, dwa trzy. trzy. Cztery, pięć, sześć, siedem, pięć, osiem, sześć, dziewięć, siedem, dziesięć. Osiem, dziewięć, dziesięć. Są 3 sekundy opóźnienia. O kurde. Bo Ta, jak ja zacząłem liczyć od nowa po 1, 2, 3, to ty dopiero zacząłeś równo ze mną 1, 2, 3 dosłownie. Cię nałożyło. No, dobra. Ale wiesz, to super, że tak wyszło, bo to mi rozjaśniło, dlaczego czasami na nagraniach mi się ścieżka rozjeżdża. Że najpierw jest spoko, a potem, wiesz, nie, nie, nie modyfikuję jej, a widzę, że mi się dźwięk rozjeżdża. I ja zawsze też się zastanawiam wtedy what the hell, czy ja mam nawiedzony Audacity, tak, że mi rozjeżdża ścieżki, a to się okazuje, że to przez po prostu komunikator przez no. Skype albo Facebooka, no. Wyjaśniło się, nie ma duchów, no.